Witamy bardzo serdecznie w 63. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, mamy 7 lipiec, dość nietypowy czas, bo nagrywamy wieczorem w czwartek, kiedy Francja już, już wygrywa z Niemcami 2-0. Już 2-0 Słuchajcie, tak, już jest 2-0. Mendo, widzisz, e, Więc, No właśnie, e, tak czy siak, jak słyszycie, za to będzie Rafał Radomyski. Cześć, witam. E, będzie z nami Tomasz Zawadzki. Cześć, witam po długiej przerwie. Tak, witamy się Tomku i będę ja, czyli Christian Kender. E, tak, Francja przegrywa 2-0, pewnie finał e, Francja-Portugalia. E, Najgorsze euro ever. E, dobra, więc e, słuchajcie, dzisiaj w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się trochę Nintendo. Tomek troszeczkę zaspoilerował, że dzisiaj będzie taki e, mocno e, odcinek mocno nastawiony na Nintendo i faktycznie będzie. Ja grałem w parę gier od Nintendo. Tomasz e, po tej tygodniowej przerwie... Też ogra parę tytułów, więc dzisiaj sobie powiemy głównie o grach Nintendo. Myślę, że nie tylko mam, też coś na vite, coś ciekawego nawet, więc też o tym powiem No i postaramy się, żeby ten odcinek, jak zwykle, miał bardzo dużo kontentu. Może w końcu powiem o tym Warcraftcie, na którym ostatnio też byłem. No, więc odcinek myślę, że będzie dosyć ciekawy. Myślę, że jedziemy, nie ma co przedłużać. Standardowo Hyde Park, co ostatnio robiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, Tomek przez cztery tygodnie. Tomku, co robiłeś? Eee, co ja robiłem? Ja dużo robiłem, ale ten odcinek, tak jak powiedziałeś, będzie chyba bardzo mocno Nintendo, sponsorowany będzie przez Nintendo i na samym starcie chciałbym podziękować ogólnie serwisowi firmy Conquest, to jest przedstawiciel firmy Nintendo u nas w Polsce, czeska firma, Czemu chciałbym podziękować, bo jak stali słuchacze mogą pamiętać, kiedyś zakupiłem sobie Nintendo Wii i strasznie po niej jechałem i się wkurwiłem i sprzedałem, ale że nie ma w co grać już na tych konsolach nowej A, generacji. Wii U Wii U, to o, Wii U. Wii U, Wii U, tak, Wii U, Wii U, no, Wii U. Bo, Wii. U. Nie, Wii U, no dobra, Wii U. I słuchajcie, no, no, dobra, okay, no kupiłem sobie znowu te Wii U, bo, bo teraz już ten sprzęt naprawdę zaczyna tanieć. A że trochę gier jeszcze, że gier trochę jeszcze do ogrania jest, no to stwierdziłem, że co mi, co, mi, co mi szkodzi, no i chciałem się, wiecie, zalogować swoim starym profilem, starym kontem, żeby mieć, wiecie, wszystkie moje gry, które tam kupiłem i całą historię, jak to jest teraz, wiecie, PlayStation 3, Xbox One, to wszystko przechodzi dalej, no i wpisuję moje login hasło i Nintendo pokazuje mi wielkie fuck you. A mianowicie, możecie mieć jedną konsolę zarejestrowaną tylko na jeden login. tak? Jeżeli na przykład przy sprzedaży e, nie przetransferujecie z jednej konsoli na drugą konsolę, ten wasz profil, można tak nazwać, no to możecie się wiecie, pocałować dupę i tyle. Dziękuję, straciliście wszystko. Bo e, przeniesienie profilu bez starej konsoli to jest bardzo trudna sprawa i praktycznie tylko Nintendo może to zrobić. Zacząłem czytać na internecie, na Redditach, innych takich, wiecie, stronach temu poświęconych. Trochę czasu spędziłem nad tym. No i finał był taki, że wszyscy mówili, że lepiej, lepiej załóż sobie nowy, nowy profil, bo, bo praktycznie nie da się odzyskać. No i słuchajcie, znalazłem kontakt do serwisu Conquesta, napisałem do nich, jak wygląda sprawa i czy są w stanie mi pomóc. Słuchajcie, po 10 minutach dostałem odpowiedź, że nie ma najmniejszego problemu, tylko będą potrzebowali ode mnie parę danych i... I zrobią to dla mnie, ja, wiecie, wielkie oczy jak 5 złotych, mówię, kurde, no niesamowite, nie, no Polacy, raczej Polacy, no to nie jest polska firma, no ale wiecie, pewnie jakiegoś tam przedstawiciela polskiego mają, bo po polsku maile do mnie dochodziły. No i żeby nie skłamać, troszeczkę to trwało, bo był jakiś tam problem ze strony Nintendo, ale powiedzmy sobie po pięciu dniach miałem odblokowane konto i jeszcze powiedzmy sobie, nie wiem kto pisał do mnie z tego serwisu, bo się nie chciał przestawić, taki wiecie skromni troszeczkę byli, przeprosili mnie za to, że takie problemy były, więc jeszcze raz dziękuję, jeżeli nas słuchają, to całej firmie Conquest i Nintendo Entertainment Polska, bo takie podejście do klienta jest po prostu zajebiste i to się chwali. Ehm... To, Tomku, tak, tak jeszcze żeby zrozumiał, czyli chcesz mi powiedzieć, że jeżeli miałeś kon, konsolę Nintendo Wii U i miałeś tam swój, swoje konto i oczywiście sprzedawałeś to, to w żaden sposób nie możesz sobie zatrzymać tego konta bo jak będziesz, bo musisz przetransferowywać to z jednego, z jednej konsoli na drugą? Tak, historia wygląda identycznie jak z konsolami przenośnymi od Nintendo, czyli jeżeli kupiłeś konsolę nową, to no. musisz mieć obydwie sztuki w Dobrze, domu okay, i dopiero wtedy ano. możesz przetransferować. Jeżeli starą już sprzedałeś i się pospieszyłeś i wiecie, i nie macie starej konsoli w domu, no to jedynie zostaje wam kontakt z Nintendo. Jak macie nie Ale... no to nie macie konta. Przecież to jest straszna bieda, to jest, to, jest, to jest powiem Ci, że to jest XIX wiek. No ale to jest Nintendo, więc wszystko się zgadza. Wy, wyobrażasz sobie, że sprzedajesz ps 4 dobra, no nie, nie chcesz. Przecież ja mam, ja mam konto na Xboxie cały czas, chociaż 360 mam, ale tam mam chyba z 31 tysięcy bo na tym koncie i nie wyobrażam sobie teraz, że dobra, no kupię sobie Xboxa ładnie, mam 360 i nie mogę, nie mogę na swoim koncie grać, przecież to jest no nie wiem, dla mnie to jest średniowy, średniowy wieczne. No, podejście podejście tak podejście zeldy, no. Średniowieczej. No niestety. Ja, straszne, straszne, straszne, straszne. No okej, okay, okej. Okay. Ale... A, a, a powiedz mi tylko jedną rzecz. Ty masz to, to samo konto na Nintendo 3DS-ie i na Wii U? Tak, mam to samo konto na 3DS-ie wow, i Wii U. Wow, przynajmniej dobrze, że że jedno konto jest na obydwu konsolach. To był wow. w ogóle właśnie taki główny powód, dla którego ja tak e, nie, no walczyłem. Żeby mieć to że konto, szkoda Ale ty, słuchajcie, szkoda, szkoda. E, kupując grę na 3DS-ie, myślałem, że pobiorę sobie też wersję na Wii U za darmo. Wiecie, no bo raz kupiłem dany tytuł w ekosystemie, wiecie, Nintendo. crossbuy crossbank, tak. Dupa, muszę ponownie kupić tą samą grę, wiecie, na Wii U i tą samą grę na 3DS-ie, nie bo... Nie, ale, ale przecież podobnie masz tutaj też, że na PS4 czasami masz tego Rozbaja czasami nie. Chciałbym Wam powiedzieć, że na. Nie wiem czy pamiętacie, ale Izaak to bardzo fajna gierka. Na, na plusie wyszła na PS4. Nie na PS3 chyba. Nie wiem czy na trójce, ale na pewno na czwórce. zajebista gierka. Blinding of Izaak, coś tam, coś tam. Świetne i po pół roku, czy po roku wychodzi na Wicie. no i oczywiście mu już trzeba kupić, no nie, więc to, crossbuy nie zawsze działa, nie, ale, ale to, to jest jeszcze, Tomko zrozumiała. To w górę, to, to już to rozumiem, w ogóle, no ale to, bo że... jednak na ds to jest tańsza gra niż na wii U, nie? nie? Nie, nie, nie, akurat ta sama cena była, w, powiedzmy sobie, to była ta sama gra w promocji tu i tu, w tej samej cenie, ten sam tytuł, ale z jakiegoś nie wiem, powodu ja nie mogę pobrać zakupionego tytułu na Wii-u, którego kupiłem na 3 ds no. Magia, no... Nie, nie no to, to, to, to jeszcze ten, ale, ale no zobacz, masz nową konsolę, twoje konto przecież jest gdzieś w internecie i ty nie możesz sobie E, zrobić eksport tego konta na swoją konsolę no przecież to to nie No, dobra, no jeżeli okay. sprzedać konsolę no to niestety może może trafisz na takiego No a dobrze a jeżeli ktoś by usunął te konto z mojej konsoli To i tak ci nic nie da musisz mieć konsolę no właśnie, fizycznie no, w ręku no, no, no, i wiem, żeby wiem, zrobić wiem, taki okay. fizyczny transfer wiecie A nie nie mógłbyś zrobić takiego transferu między 3 ds a Wii U nie, nie, nie, nie, ale jeżeli chcesz kupić nowego 3DS-a, to lepiej starego zostaw, bo, bo bez no, ja, niego ja, też ja, nie ja, przetransferujesz. Dobra, Aczkolwiek. Jeszcze... Tak, ale... w końcu rozwiązałeś ten problem, tak? Bo wiesz, no trochę sprawy. Tak, rozwiązało. Trochę... No, dlatego ci dlatego ten kont, właśnie. Tak? I teraz wiesz, teraz moje pytanie. Jeżeli osoba, której sprzedałeś, korzystała z tego konta, a oni je teraz przenieśli tobie. To czy on się nie wkurwił? <laughs> Dobra pytanie. Nie, nie, nie, nie. Pytanie. Nie korzystała, to bo konto pytanie. zostało usunięte przed sprzedażą. Wiesz, konsola do fabrycznych ustawień i ja myślałem, że tyle wystarczy. No kurde, A, no okay. panowie, nie? No. Ej, no to, to czyli, hip czyli hipotetycznie nawet... to w takim razie trzeba zadać pytanie hipotetyczne, ale co by było, gdybyś nie usunął? No to pewnie, pewnego dnia w gościu by włączył konsolę i by powiedział i by nie, nie zobaczył konta. No, pewnie a gdyby tak. on w międzyczasie na twoim koncie dalej działał, kupował gry i tak dalej, to czy teraz byś dostał wszystkie? No tak, bo to jest no, moje to konto. Tak, ale, a ale, skąd ale wiedzą, że to, to jest twoje wde... konto? No bo nie musiałem nie wiem, podać szczegółowe informacje. No. Bardzo szczegółowe. na przykład rozmiar był to, a długość tak, końca, tak. wiemy. Ale bardziej mi chodzi jeszcze o jedną opcję, jeżeli on by usunął całe twoje konto, jeżeli ty usunąłeś całe, całe konto i nawet miałbyś tą konsolę, to w żaden sposób zamyślisz, o kurde przecież usunąłem konto, a dalej mam konsolę i nie mógłbyś zaeksportować i tak musiałbyś dzwonić. Nie, no mógłbym, bo bym mógł się ponownie wpisać na to konto na tym pierwszym Wii U. Aha. Ale wy sobie komplikujecie całą sprawę, Jezus. Nie, nie, bo, wiesz co, bo ja to pr próbuję rozumieć, bo to jest zupełnie Nie zrozumiesz, inna, bo to jest Nintendo. Inne, właśnie, to jest zupełnie inne środowisko. To, wiesz, no cała ta infrastruktura tego wszystkiego no jest, jest, jest powalone, strasznie powalone no. okej, okay. dobra, a... więc to tylko chciałem to, ale, ale dobrze, suma, yy... suma sumarów, no to muszę przyznać się do jednej rzeczy, że Wii U cał, aż takie całkiem złe nie jest jak mówiłem, ileś tam set odcinków wstecz e, powiedzmy sobie, że to jest bardzo fajne urządzenie do odtwarzania YouTube'a i na przykład e, przeglądania internetu, a na PS4 pe... próbowałeś takie rzeczy? Próbowałem i łatwiej Wiem. mi się to robi na, na tym całym tablecie od Wii U, więc do multimedialnych czyli, rzeczy jest lepsza troszeczkę od nexgenowych konsol. Czyli można, mo można wychodzić z założenie, że jeżeli potrzebujemy playera. Potrzebujesz tablet, to tablet, to wii, tablet kupić nie, <laughs> Albo Taki Smart TV. Podam, ta, smart TV, tam masz wszystko. Uh. A, a propos okay. kupowania, to słuchajcie, e, oglądaliście konferencję 3. Słuchałem odcinek, na którym mi nie było. Mówiliście, za, mało mówiliście, ale fajnie mówiliście. Ja, ale ja się tak zacząłem zastanawiać właśnie po tym, co Christian skejtował na sam koniec, e, czy nie sprzedać mojego Xboxa. Tylko kurde, wiecie co, teraz pewnie nikt już nawet nie będzie chciał kupić, nawet za te 600 zł e, przecież. Podobno, no to ja Wam powiem, że podobno Microsoft ma pewien pomysł, który będzie realizował, że. E, e, łoniaki, wszystkie te pierwsze Xboxy One będzie można w jakiś korzystny, w miarę korzystny sposób wymieniać na te nowsze konsole. Ciekawe Przez czy w Polsce to będzie. To. Wątpię, ale oni kurwa nie tego interesu, przecież co nie niby, wiem, no, w Afryce ale... potem sprzedawać, no kurde. A w ogóle słyszeliście, mają myślę dwa Xboxy nowe, nie? Ten delikatny tam z plusem i, i ta wersja jakaś S, która ma być tam kozakiem niby, nie? Tak? Tak, ten, słyszeliśmy Rafale. 4K. No to ja wiem, że newsy to tak. jeszcze, skor jeszcze nie pora na newsy, Skorpio ale jesteśmy tak. przy temacie, to gdzieś mi się rzuciło w oczy, że oni rzucili Dobra, hasło, bo. że ten lepszy Xbox nie tylko będzie miał tam filmy 4K, tak jak PlayStation 4 Neo, tylko będzie też jakiś tam upscaling gier robił do 4K. Może nie to, że będą full tekstury 4K, ale, ale że będzie jakiś tam upscaling stosował i puszczał gry w sygnale 4K. Ale to już było omawiane tyle razy nawet u nas, że przecież telewizory teraz to z palcem w dupie robią. 4K abskalują ci obraz Full HD i... No tak, ale że to konsola będzie robiła to, wiesz, niby lepiej. No i kolejne, wiesz, z, te, m, kolejne RAM będzie wykorzystany teraz nie na kinecta, tylko na upscaling gier do 4K. No brawo Microsoft, nie? Tak. <śmiech> eee, no tak. Zresztą Rafale, z tego co pamiętam, mówiliśmy na ten temat w ostatnim odcinku. Tomku, czy masz coś jeszcze? Eee, ogólnie, jeżeli chodzi o to, co ja robiłem, to dużo grałem w Nintendo, ale pograłem też w Duma, co się zapierałem, że nigdy nie włączę tej gry, bo po prostu mnie nie interesuje. No i przekonałem się, że jednak rzeczywiście mnie ta gra nie interesuje, bo doszedłem gdzieś tak, powiedzmy sobie, do połowy gry, może troszeczkę krócej. Muszę przyznać, naprawdę fajna grafika, ładnie to wygląda, szybko, płynnie, naprawdę technicznie to, to jest pierwsza klasa jak dla mnie. Eee, tylko tam jest nudno. No Jest brutalnie, jest kolorowo, czyli czerwona jucha lata po ścianach, fajnie, jest brutalnie. i, i, i Ale to jest w kółko to samo i, i to nie jest gra dla mnie. Wiecie, ja za mało lata w duma nie grałem. Ja bardziej wolałem Wolfersteina, na przykład e, Redneck Rampage, albo na przykład Blood. E, duma mnie aż tak bardzo nie jarał, więc pewnie takie mam podejście mm. do tej gry. Ja ten. E, ch ch chciałbym, ch chciałbym, żeby, e, chciałbym, żeby jeszcze nasi słuchacze zauważyli, Jaka wielka przemiana u Tomka e, ma miejsce po tym, jak urodziło mu się dziecko. Zobaczcie, Tomek sprzedał Wii u i powiedział, że nigdy w życiu nie będzie grał w Duma. I co teraz? Urodziło mu się dziecko, nie dość, że znowu kupił tą konsolę. To jeszcze poszedł w Duma na to jest To jeszcze, jeszcze odpali Duma. Ja, mm, zobaczycie, że niedługo, jeżeli znacie dobrze Tomka i jego historię z poprzednimi podcastami, nie mogę się doczekać, kiedy napiszę do Sony. Ja to go sobie tak wyobrażam ale, trochę. Ale wiecie co? Że to wygląda tak, że wiesz, on w ciągu dnia, kiedy tam się trochę opiekuje wiesz, dzieckiem, to sobie puszcza te Nintendo, jakieś tam słodkie, Piru, Piru, Kirby, wiesz, Pokémony i tak dalej. A potem, kiedy, wiesz, już skończy się, wszystko idzie spać, to wtedy Duma wyżyć się trochę, piekła i wola pierdalać, wiesz. No. Ale wiecie co? W sumie możliwe, trochę nie? w tym jest racji, bo ostatnio, jak ja grałem właśnie w tego Duma, to trzymałem córeczkę na kolanach i, i tak wiecie, po pół godziny o rzeźni. Spojrzałem się na nią, ona obśliniona się gapiła w telewizor, więc wiecie, już pewnie psychika skrzywiona na całe życie. E, ale macie rację z jedną rzeczą. E, inaczej zaczynam grać w gry i w inne gry sobie dobieram. E, teraz na przykład dla mnie bardzo priorytetową rzeczą w grach jest na przykład możliwość pauzowania. Jeżeli gra nie ma pauzy, na przykład wiecie, Division albo jakieś takie inne rzeczy, to już chyba troszeczkę odpada ode mnie ta gra. Wszystkie single ma, wszystkie multi, no raczej nie ma, więc... No, nie należy no, tak jest tą single, ten... tak jak Need for Speed, które no po prostu pomimo singla też nie masz pauzy, no tylko powiedzmy, że... No dokładnie, dokładnie. Znaczy, inaczej, yy, nie bardzo cię to boli, ale, ale jednak boli, bo nie możesz wyścigu sobie zrobić. Dobra, a ten... Yy... A w sumie kończąc tego Hyde Parka, to jeszcze powiem o tym, że, że gram sobie w taką grę yy, The Technomancer, dostaliśmy kod do recenzji od CD u tylko że kod na Xbox One, z naszej trójki tylko ja mam tego Xbox One. Zazdrościmy. No w ogóle no i właśnie chciałbym... trafem wszystkie w ogóle prąki zbiera. Kurde, Krystian, nie... słuchaj, ja wiedziałem, co ja robię, to... jak ja kupowałem słuchaj, Xboxa, nie? W takie, w takie gry to nic sobie gra, no. właśnie, e... właśnie nie jest zaciekawie i w następnym odcinku postaram się opowiedzieć, bo kurczę, wiecie, po raz pierwszy zdarzyło mi się tak, że dostałem kopię do recenzji i gra w nią zmusu a, a muszę się zmuszać, żeby w nią grać. Po prostu jest źle, jest źle, ale o tym usłyszycie w Dobrze, następnym odcinku, zmienimy, więc zmienimy ci będziesz Tomek promo zawadzki, a nie, nie Ta, fanki już. promcast. promcast. Słuchaj, a, a, Słuchaj, uczyłem się od najlepszych. Nie? Wiesz, że ja widziałem w jakimś sklepie tam Toysa Us, czy, czy coś w tym stylu, gdzie tam są tysiące zabawek to widziałem takie y, miniaturowe, plastikowe, ale z, normalnie z napędem i wydające dźwięki niczym z duma piły łańcuchowe. Można kupić ja taki prezent. A to a propos czego? I wyobrażasz sobie, że się budzisz, budzisz rano z taką piłą łańcuchową <laughs> wiesz przy głowie. <laughs> Świetnie. E, tata włąc dum. Tata dom. dom. Tak, e, dobra, więc Tomku, dziękujemy Ci za Hyde park e, Rafale. Rafale, co Ty robiłeś przez ostatnie dwa tygodnie? Rafale robiłem coś takiego, że dalej sobie powolutku w moim tempie, a, a czemu w takim, a nie innym, to w sumie mówiłem już ostatnio yy, powolutku pre-wuncharted, w sumie to już jest tam końcówka, bo bo bo bo 19 czy 20 rozdział chyba 19 więc tu zaraz będzie koniec, jakbym w sumie przysiadł, to bym skończył nawet i dzisiaj no ale niestety muszę z Wami nagrywać więc, yy, niestety, więc jak skończymy to może jeszcze powalczymy nie no, mówiłem, że nie chcę tak od razu jeszcze skończyć tej gierki, oczywiście, że tam potem jeszcze można multika, można sobie tam trofeka wbić i tak dalej, ale, ale tutaj dla mnie ta podstawowa historia jest najważniejsza, więc sobie ją tak jeszcze dawkuję no wiadomo no, trochę tam czasu na inne rzeczy wsiąknęło, ale postanowiłem też że z okazji że jest sezon y, letni i wszelkie seriale, które gdzieś tam na bieżąco jakieś powiedzmy wsiąkały, zresztą nic ciekawego nie było, to stwierdziłem, że będę nadrabiał grę o tron. No i poleciałem tam sobie z HBO GO i jest y, fajnie, bo już gdzieś tam drugi sezon skończyłem, gdzieś tam trzeci zaczynam i stwierdziłem, że kurczę, no, naprawdę miliony mógł się nie mogą mylić, to gówno jest dobre i, i naprawdę fajny ten jest serial. No ale to nie będę recenzował czegoś, o czym pół świata, tylko po prostu mówię na co podtracę po czas teraz, nie? A i strasznie no. się wkurwiam, że wszędzie są spoilery, bo teraz się szósty sezon zakończył jakoś tak podobno mega, bardzo epicko w ogóle tam super najlepszy finał sezonu, czy tam odcinek w historii seriali wszystkich na świecie i tego typu jakieś tam wszędzie są komentarze ja to muszę cholernie wszystko umijać, bo wszędzie są memy jakieś na ten temat obrazki i tak dalej, nie, nie, nie mogę czytać internetu w ogóle no, to musisz uważać, bo faktycznie są wszędzie. Są wszędzie, ale ja potrafię tak jakoś na pierwszy rzuty, tam gdzieś uciec okiem. No, ale nic, no faj, fajny serial, Czyli... w każdym... Co ciekawe, bo ja wiedziałem, że jak zacznę oglądać grę o Tron, jak się tam kiedyś wkręcę, a w sumie lubię tak, że polecę całym sezonem, a nie, nie tam czekać co tydzień na odcinek, to wiedziałem, że się wkręcę i, i że będzie spoko, bo to jednak ten klimat czy tamtych lat, takiego trochę bardziej średniowiecza, plus to fantazy, to, to wiedziałem, że to pójdzie, tak, zagra, no, czy to po wiedźminie, czy po czymś innym. Powiedzmy, że, że u mnie to jest okej. Okay. Ale jestem zdziwiony, że yy, partnerka tymczasowa mego kredytu yy, nigdy w ogóle takich wiesz tematów nie, nie, nie łykała i bardzo, bardzo była na nie w ogóle praktycznie wszystkie filmy, które w takich klimatach wychodziły wiesz od gladiatora, poczynając to to na nie i, i to wszystko gdzieś tam sam zawsze oglądałem, a tutaj wiesz wciągnęła się no, nie mniej na pewno ode mnie i też też jest pozytywny odbiór, więc no, może, może, może w... W... przeniesie się to gdzieś tam też na jakieś inne źródła, to, to dobry sygnał, no. to dobry sygnał, no, ale tak, nie ma co tak, tracić tak, czasu tak. na takie głupoty, no, a więcej, więcej grzechów nie pamiętam. Krystianie, co ty robiłeś ciekawego, poza tym, że grzałeś w dupę w Afryce? Dokładnie tak, grzałem w du dupę w Afryce i tak sobie pomyślałem, że w sumie nie będzie zbyt dużo czasu na granie, ale jednak powiem wam, że miałem go bardzo dużo. Szczególnie jak się grzeje, no to wypadałoby coś przy okazji robić. Można czytać książkę albo wziąć handheld'a i grać. No i ja oczywiście to robiłem. Grałem właśnie sobie w Pokémony, Jedne, drugie, o których wam później powiem. Grałem sobie w, również na wicie w grę Big Fest, o której też wam później powiem. Poza tym, poza tym no, grzałem dupę, czytałem dosyć ciekawą książkę, ale nie będę wam jej polecał. I chyba tyle. Oglądałem jakieś beznadziejne filmy, ale to też nie ma co. No i może że z takich prywatnych rzeczy to zaręczyłem się. O, no, też ci współczujemy, tak, tak, ale więc... to powiedz, jaka pogoda była w Afryce. E, słuchajcie, spotkałem sobie tam takiego murzynka, który mnie oprowadzał po mieście. Bo tam w ogóle. E, ale był klimat z wygląda... czy nie był? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Był, był, o, do, do, a to, o to ci chodziło. Był, był. Powiem wam, że był. E, słuchajcie, e, jadę sobie taksówką z hotelu do miasta, najbliższego miasta, w sumie tam jest jedno miasto, bo to jest dosyć mała wyspa. E, wychodzę, od razu bierze mi murzynek, że o, mnie możemy tu po, oprowadzać za darmo, no nie? Co się <laughs> później, co się później okazuje, oczywiście chce hajs, nie? A tam mikrotransakcje. A ja chodzi, że... Tak, <laughs> Ale free a tam plaje ja chodzi, że no słuchajcie, chodzi za mną dwie, trzy godziny tu mi opowiada, że tu jest szkoła że, że tu pójdziemy tu, że ja mówię, że jakiś e, e, bazar na przykład e, na przykład, bo mi pokazywał mi bazar z rybami no to ja mówię, a bazar z owocami, tak, tak ja że, to 5 gdzieś, gdzieś euro. mnie tam zaprowadza e, coś tam ogląda, nie, nie, nie słuchajcie, e, o, co, o, co, o co mi bardziej chodziło, Koleżka e, zaprowadza mnie, a to jest mój sklep e, słuchajcie, za suweniry za suweniry Zapłaciłem 100, 100 euro i to jeszcze się mocno targowałem. Naprawdę, to, to, tego typu rzeczy są bardzo, bardzo drogie. I te suweniry, to ja mam na myśli głównie magnesy na lodówkę. Co, nie? Czyli typowy free to play, nie? To słuchajcie, to a, a propos, że no, jesteś... Ale, ale, ale poczekaj, poczekaj, Rafale, bo tylko chciałem dokończyć ten wątek, że spytałem się go, jak, jaka tu jest pogoda w grudniu, w listopadzie w grudniu. No Oni mówi, że jest, że jest zimno, bo temperatura dochodzi do 25 stopni. No to biedny, Ja się załabałem, nie? W ogóle, mówi, że, że w, w, w nocy jest nawet 18-19, ale, ale w dzień jest 25, oni, mówi, że jest dosyć zimno. Oni nie? w grudniu, wiesz, wypuszczają słonie z taką, wiesz, z taką kartonem, no, z solą i sypią, chodzą tam przy 20 stopniach. Paraliż na ulicach jest. E, tak, jeżeli chodzi o klimat, to faktycznie jest klimat farkrajowy, ale bez zwierząt. Be, bez zwierząt. Tam, tam są zwierzęta, ale tam są raczej. Zwierzęta, Czyli tak, nie ma cię tygrys, nie w... W Nie, tam, wiesz co? Chodziły sobie jak chciały krowy i dużo mm, goatów. Co to jest Kozy. Goat? Koza. E, koza. E, dużo kusu sobie chodziło. Tak, tak. W 20 kus obok siebie. Tak, więc ten, ale krajobraz naprawdę farka. Ale dobre, czyli, się ale z tymi suwenirami to mnie zaskoczyłeś. Słuchaj, ja byłem w tej Tunezji. Boże... Ale wszystko jest no lepszy dobra, robione. Tej... Dużo rzeczy ja w tej Tunezji i no wspominałem tam w sumie trochę na odcinku, że no faktycznie bardzo są... Czuć, czuć jakąś, powiedzmy, desperację taką trochę od nich, że wiesz, yy, mają wiesz, pełne sklepy z zakurzonymi półkami tych gratów, że nawet wiesz, no nie są w stanie tego posprzątać, żeby to się błyszczało tak jak normalnie, powiedzmy, Gdzieś w sklepie kiedyś pojechałem do, do Hiszpanii czy Egiptu, czy, czy gdziekolwiek, i kupiliśmy zestaw, jakiś naczynek, takich wiesz, do, do, do podawania przekąsek, plus czajniczek z filiżankami i tak dalej. Wiesz, za to wszystko zapłaciłem 100 złotych. Wiesz, nie euro, tylko 100 złotych, nie? I to i tak było, wiesz, bez targowania, bo to było w ogóle, wiesz, na luzie, wiesz. Gościu mówi, wiesz, nakarm moje dzieci, nie? Ja mówię, dobra, spoko, masz, no kurde, 100 złotych, wiesz, za, za to, to, ja w Tesco, wiesz, tego nie kupił, wiesz. Fakt faktem, że tam, dobra, no gdzieś tam farba może odpryskuje i tak dalej, taka ręczna robota, trochę, trochę może nie najwyższych lotów, ale jednak, no... No tak, no to, to tak jak mówię, u mnie była bieda z tym. Tylko, że to też było spowodowane opcją, że że na przykład tam, tam było dajmy na to miałem ten magnes na lodówkę, słuchajcie on był zrobiony z to był żółwik ten żółwik był zrobiony z jednej mamuszelki a dookoła były żeby właśnie skłamać chyba 5 pięć nóg 5 pięć nóg e, pięć nóg pestek z cytryny w ogóle ta, taka bieda, że to szok. i ja kupiłem chyba tego z 10 i on za każdym policzy mi 5 euro, nie? I jeszcze się zintergowałem, w ogóle długa historia była z tym, ale, ale straszne. A powiedz mi e, tak... Po, po prostu straszne. A powiedz no? mi tak, płynnie, cenowo. płynnie przechodząc, e, tak, były, czy, tam czy, czy płynnie. E, były tam jakieś pokemony? Słuchaj, były tam jakieś pokemony, ale chyba tylko te, co ja miałem na konsoli, bo to jest trzeci świat i powiem Ci, że tam kompletnie nic nie ma z konsolami ani z grami. Z grami może jakieś whatsappy były. Ale z konsolami nic kompletnie nie ma. No i właśnie Pokémony. Pokémon Go. Wychodzi. Toż wychodzi, toż wyszło, wyszło w Australii w Nowej Zelandii. Oni mogą grać. Wiem, że jest pewnego rodzaju możliwość, instrukcja w internecie musicie poszukać. Mi się akurat nie chciało, ale możecie już zagrać w Europie w Pokémon Go, musicie po prostu sobie ogarnąć w telefonie, ustawić pewną opcję i po prostu wejść na pewną stronę i ściągnąć aplikację normalnie możecie już chodzić i zbierać Pokémon Go. Słuchajcie, widziałem jak to wygląda, wygląda to całkiem nieźle, powiem Wam, że będę, będę, będę to ogarniał, fajnie, jest to dobrze zrobione, z tym, że są dwie, dwa minusy tego i to dosyć mocne. Znaczy minusy nie minusy Pamiętasz Tomku kiedyś rozmawialiśmy O nie się chyba na tym odcinku Ale, ale, słuchałem, ale... słuchałem tak O tych s... grach Tak dokładnie o to mi chodzi I ta była ta gra Ingrid do, to jest gdzie musisz się logować samego, ale w, w, w konkretnych miejscach ja tak. już wszędzie widzę, od I, kiedy jest i, ta premiera wiem, wchodzę na 9gaga na powiedzmy czy coś takiego, bo tak ostatnio aplikację sobie zainstalowałem i kurde tam wiesz, no jeden na 10 postów od wczoraj to jest wiesz, a słuchajcie znalazłem nie wiem, tam jakiegoś w sklepie tego, a mój pierwszy to był taki wiesz i kurwa wrzucają te zdjęcia wszędzie po prostu, <śmiech> ale wiesz ale czajcie tak, tak, tak, jak, jak te dzieciaki będą popierdalać wszędzie wchodzić, żeby te Pokemon zdobyć, dzisiaj słyszałem, czytałem newsa, że przed jakimś posteru Właśnie tam gdzie ta aplikacja ruszyła ludzie się kurde wbijali na posterunek policji bo tam był PokeShop, i tam można było wiecie nowe nowe przedmioty sobie zdobyć i komentarz tego postanku postanku kurczę posterunku napisał takiego to chyba na Twitterze że bardzo rozumieją i się cieszą z popularności tej, tej, tej, tej aplikacji ale żeby nie wchodzili na posterunek policji ładować te swoje przedmioty i żeby patrzyli jak przechodzą przez ulicę ej, ej, to słuchajcie to wśród dzieciaków jak to ruszy już u nas w Polsce i w ogóle to będzie niezłe pierdolnięcie, ja Wam powiem. To ludzie będą biegać w ulicy wierzysz, jak w nie? W Polsce przecież to jest zawsze Już działa, znaczy... już działa. Ja wiem, że już znaczy, działa w paru jeżeli... krajach w Europie, ale ja mówię o działa, Polsce. Działa, działa. W Polsce już, już czytałem, jakiś... E, e, widziałem na stronie Polak testował i normalnie już zbiera Pokémony w Polsce. E, słuchajcie, e, bo właśnie chcę Wam powiedzieć pierwszy minus tej gry. Będą dwa. Pierwszy minus tej gry. Nie wiem, czy wiecie, ale twórcą tego jest Niantik. Nic Wam pewnie to nie mówi, ale ten Niantik wymyślił właśnie tego Ingresa, czyli tą pierwszą grę, która wykorzystywała świat do gry. I przez to, że właśnie oni robili tego Ingresa, podobno bardzo. 80% miejsc, które były w Ingresie, są w tym samym miejscu i w tym samym miejscu są te Pokemony. Więc jeżeli na, w Ingresie znaleźli, mieliście na skrzyżowaniu, nie wiem, event, czy portal, czy cokolwiek, to na 80% w Pokémon Go będzie tam jakiś Pokemon, albo jakiś event, albo cokolwiek. Chodzi o to, że ona wykorzystuje praktycznie te same lokacje, co w Pokemon Go będzie teraz wykorzystywać. No to Więc czyli to zro jest to... zrobili z tego to, co zrobili z Far Crya Primala. A. <śmiech> Mniej więcej tak. Dokładnie mniej więcej tak. I troszeczkę to, to jest słabe. Ja, ja na szczęście nie grałem w ingresa, więc wali mnie to, ale osoby, która, które mocno siedzą w tym temacie, mogą troszeczkę czuć się no, no gorzej, ogólnie gorzej i troszeczkę być zniesmaczeni. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to bateria, nie? No ja już czytałem, że tam naprawdę bateria schodzi momentalnie. Nie dość, że jest potrzebny internet w telefonie, no to oczywiście GPS w telefonie, więc. No i oczywiście ekran, tak? Który. No i który, cały czas masz zbierać. kamerę, dużo. nie? Żeby to wszystko było widać, a w telefonach kamera to zabiera po prostu baterie w oczach, nie? Więc, tak, więc. Nie wiem, czy ta kamera na pewno też. Tego nie jestem pewny, ale, ale nawet jeżeli, to czytałem właśnie, że. Yy, właśnie widziałem, widziałem bardzo fajną takie pierwsze wrażenie yy, gdzieś tam u jakiegoś Polaka na stronie i on mówił, że on gra z powerbankiem. No właśnie chciałem powiedzieć, że teraz musimy otworzyć swoją linię powerbanków, wiecie, pomalowanych a la pokemony, wiesz, poke, Pokeboksy i będziemy milionerami, sprzedamy to i będzie po prostu... Tak, yy, tak, tak, tak, tak, tak, więc yy, dla, mnie, dla mnie to jest trochę słabe, Sła, słabe, nie słabe tak czy jak chce w to zagrać na pewno to mylę. słuchajcie, ona wyjdzie w Polsce, powinna wyjść nie wiem, no maksymalnie tydzień, dwa więc to, to, to już jest premiera zaraz, tak jak mówię e, można już już w Polsce są, są miejsca, gdzie można normalnie łapać te Pokemony i tak jak mówię jeżeli już chcecie grać, to wpiszcie sobie Pokémon Go Australia, albo How to Play to Europe, coś takiego i na 100% znajdziecie opcję, że będziecie mogli zagrać w Polsce, tak? Czy, gdzie, gdzie tam sobie mieszkacie? No na iOSie no wystarczy, bo Ty mówisz pewnie o, o, wersji na Androida, a jeżeli chodzi o mhm. iPhony, no to tak, wystarczy tak, tak, założyć właśnie swój, swoje konto na App Store, na właśnie na ten kraj, pobrać, przelogować się na swój własny kraj i to będzie wszystko działać. Dzisiaj też o tym czytałem. A ja mam nadzieję, że jak to już się oficjalnie pojawi w Polsce, z tego co mówisz, że ma to niedawno mieć, niedługo mieć premierę, mam nadzieję, że też się pojawi mitomo w Polsce. To jest y, taka śmieszna, wiecie, Ala ta, Tamagochi gierka. I ja na to czekam, więc y, no zobaczymy. Jak to ruszy, jak to się będzie fajnie sprawdzać, myślę, że szybciej to przyspieszy? A, premierę. Możesz, możesz powiedzieć, co to jest. I to mówisz co, nie wiem, czy grałeś, czy Alba kojarzysz taką grę jak Tamagotchi Dochi Life. No słuchajcie, no, ogólnie opiekujesz to... Simsy w wydaniu Nintendo najprościej mówić. Czyli to będzie gra na 3 ds a Nie, na, na telefony, to jest na telefony komórkowe. Powiedziałeś przecież. I to jest pierwsza gra zrobiona przez Nintendo, jeżeli chodzi o telefony komórkowe. No I ogólnie chodzi o to, żeby zdobywać punkty, żeby zdobywać swoich mi przyjaciół, wiecie, ubierać się, malować, wiecie. No, Simsy w wydaniu Aha, po dobra. prostu Nintendo, ale może to być fajna taka popierdółka na kibelek, tak? Dobra, dobra, dobra, czyli wydaje mi się, że... Nie, nie do miałem. ciebie. Okej. Okay. Dobra, więc to chciałem tylko powiedzieć o Pokémon Go, więc Tomku, może zanim ty powiesz o tym swoim tytule, to ja jeszcze powiem o, o tym, co chciałem. Więc Turtle Rock, powiem wam, że firma, którą bardzo lubię, bardzo szanuję. Może, może to właśnie jest ta firma Tomku, co kiedyś rozmawialiśmy, czy jakby wyszła jakaś tam gra Nawet czy Krab czy, czy byś w nią zagrał, co to by był za tytuł No i właśnie może nowy Left 4 Dead Albo właśnie może nowy Evolve By spowodował to, żeby mimo wszystko W to zagrał, nawet gdyby były krapami Ale tak czy siak eee, Właśnie Turtle Rock Wymyślił sobie Evolve Ostatnio, no i ten Evolve Jak wiemy zakończył się No s, No sukces może jakiś tam pieniężny mieni, bo, bo nie wydaje mi się, żeby, żeby on okazał się taką klapą, klapą. Może, może sam ten e, po roku e, serwery były naprawdę puste i, i tam naprawdę mało osób grało, ale myślę, że kasowo im się gra na, na pewno zwróciła, szczególnie, że była wszędzie. No wytrzymał tak, na że pewno że dłużej był niż był Born, nie? więc to trzeba tak, przekaznąć. Tak, tak. E, tak, więc e, ale wiesz, czemu się tak e, działo? Wiesz, bo ostatnio bardzo mocno się zagłębiłem w ten temat, i, i widziałem w ogóle statystyki, jak ta gra z miesiąca na miesiąc pikuje w dół i to, i to, i to naprawdę ostro. I wiesz czemu, głównie czemu tak się tam to, pustało, czemu i Wolf, i Wolf, i to wszystko nie miał złe, więc nie patrz też na to, że to mogłoby się w jakiś sposób znudzić. Ja mówiłem to... Pomyśl sobie w inny sposób. Ja mówiłem no? to od pierwszego dnia, jak ja zobaczyłem, znaczy jak zobaczyłem grę, to byłem e, bardzo je, zajarany, ale jak jak, jak w, włączyłem tą grę, to ja mówiłem to od zawsze, że to powinno być wydane jako free to play i tam jest problem z balansem i to ogromny, bo ludzie chcą grać najlepszymi postaciami i nie zawsze chcą uciekać albo, wiecie, goić, być być tymi gorszymi. I jakby to od początku było jako free to play, to myślę, że to by fajny, fajny pomysł by to miał z mikropratnościami i, i takie inne sprawy I, i ja się dziwię, że dopiero teraz oni to wydają jako free-to-play, powinni to szybciej zrobić. No właśnie i teraz Tomku zobacz, bo, bo mówisz teraz, że dobrze, że wyszło z tego free-to-play i właśnie cały problem z Evolve, z tego co ja czytałem, polegał właśnie na tym, że on miał bardzo dużo dodatkowych rzeczy. Nie, nie wiem czy kiedyś widziałeś taki artykuł. Ja parę miesięcy po tym, jak i Wolf wyszło, że żeby wszystko mieć w tej grze, to musisz zapłacić parę tysięcy dolarów, żeby mieć wszystkie dodatki, które znajdują się w grze, które twórcy wypuścili do gry. Już pomijam fakt, że wypuścili chyba trzy season pasy, które każde kosztowało 200 zł. Więc to te wszystkie dodatki, za które chcieli dodatkowo hajs, spowodowało to, że ludzie po prostu do no, nie chciałbyś chyba takiego season passa, w którym dostajesz cztery postacie i potwora. No sorry, jak, jak, płacisz, jak płacisz pieniądze za grę na premierę i potem jeszcze oni chcą od Ciebie cztery razy tyle za dodatki, skórki, postacie, potwory, mapy, no to się nie dziwię, że tak to się wszystko potoczyło. Ale... No i właśnie i właśnie to był główny powód e, tego, że tak to się potoczyło. tą. No, ale jak dostajesz free to play, jak teraz dostaniesz, no to na pewno zagrasz i niektórzy zostaną przy tej grze, a niektórzy po prostu odejdą tak, i krzyku tak, tak, nie tak, będzie. Tak. I się ucieszą. Więc, ci, więc tak jak dokładnie tak, więc, tak jak Tomek Wam powiedział, Evolve, Wolf przychodzi w opcji free to play, już jest dostępna ona na PC-tach, więc jeżeli macie PC, ściągajcie, ściągnijcie, bo to naprawdę bardzo dobry tytuł jest. Pewnie będzie to polegało na tym, że jakiś progres będziecie mieli troszeczkę wolny, wolniejszy w stosunku do tego, do normalnych użytkowników, bo tam odkrywa się umiejętności tych postaci i tak dalej, i tak dalej, więc pewnie to będzie działało wolniej, ale, ale gra jest naprawdę dobra, co chciałem jeszcze powiedzieć, żebyście dali jej szansę. Szkoda, że wychodzi w opcji free to play, że nie pomyśleli o tym wcześniej i że nasrali w tej, w, w, w tej grze tyle tych dodatkowych elementów, a teraz niestety muszą się jakoś ratować, więc wychodzi w to free-to-play i w sumie z biegiem czasu dobrze robią, ale, ale, ale szkoda, że wcześniej tego nie ogarnęli. To samo pamiętacie było ze Star Warsami online, one były płatne, jak World of Warcraft i po paru miesiącach zrobili z tego normalną grę. W sumie podobnie jest teraz z ostatnim Skyrimem, nie Skyrimem, Skyrim... Online, Skyrim, no, Elder Online, Skyrim Online. Online. Elder Scrolls Online, tak, o to mi bardziej, bardziej chodziło. Też miała być opcja tylko płatna co miesiąc i też wyszło to. W sumie ja jako normalna gram nie tyle free -to play, co to normalna gra. Tak, więc Iwol wychodzi to na dobre. Ja się z tego bardzo powodu cieszę, zobaczymy, co będzie dalej z Turtle Rock, coś tam z kubią. Jedziemy dalej, Tomku, jutro premiera twojej gry, czyli jak słyszycie tego odcinka, to dzisiaj. Wielka gra. Co to to Tak, no ja na tą grę czekałem praktycznie od 99 roku, aż w końcu ją wydali. No powiem wam, że drugiej takiej większej gry już nie zagracie. No po prostu mistrzostwo świata, wszystkie aaa -e mogą się schować, bo wychodzi dzisiaj, czyli jutro Carmageddon Max Damage. I teraz, świersz, yeah, teraz świerszcze yeah, właśnie. Yeah. Nie, Ale to ja się chłopacy się cieszę, ze mnie śmieją. Pan pan ja się cieszę. Cieszę. Też. Nie? Ja też się cieszę. Słuchajcie. Ej, a a, ja wiem, ogóle, że to jest kupa i krap i o tym, ale to jest nostalgia. <głos> ale ja wiem, że to a... jest kupa i krap. Ja wiem, ja, ja widzę, jak to wygląda. Ja wiem, że to, to naprawdę to powinni, tak jak dzisiaj komentarz usłyszałem, w Biedronce w koszyku sprzedawać za 9,99. Ale, kurcze. Jest magia w tej grze, i ktoś, kto grał w pierwszego Carmagedona jeszcze na komputerze z systemem DOS, no to pewnie będzie wiedział, o co chodzi w tej magii i zabawie, jeżeli, ja jeżeli chodzi o tą grą. Ja, ja czekam na nią. Miało, wiesz, tego miodu takiego trochę, nie? Bo, bo, bo no, to jest, wiesz, istotne. Tak jak w starych bo tak było, to, wiesz, troch yy, trochę yy, yy. Yy. w recenzjach zawsze wiesz, yy, było napisane, że yy, grafika, muzyka i yy właśnie miodność, czy, czy, czy coś w tym stylu, ten taki, wiesz, dodatkowy Dokładnie. pierwiastek. I wiesz, no tego, tego mi brakuje, bo ta grafika, no dobra. Dobra, ja mogę sobie dzisiaj odpalić grę, wiesz, z PS3. Zresztą kurwa, kupiłeś Wii tak? Tylko, że wiesz. No. Yy, więc to nie grafika jest najważniejsza, nie? Tylko. Ja zresztą ostatnio się, znaczy nie oglądam. Ostatnio, jakiś czas temu rozmawialiśmy dzisiaj, tak? Całego pierwszego Carmagedona przeszedłem yy, dokładniej niż yy, nie jeden tytuł AA. Na tablecie, dlatego że to był port jeden do jednego, łącznie właśnie z uszkodzeniami. Bo niektórzy tutaj yy, jakąś tą teorię wyznają, że, że port na Androida nie ma, nie ma wnieceń pojazdu, nie ma uszkodzeń. A są, no wszystko jest jeden do jednego. Port po prostu odpalasz, jedziesz i, i tak samo zdobywasz postacie, tak samo wiesz, masz problem z tymi wszystkimi znaczkami i, i, i wiesz, czy wyścig, czy zabicie, czy zniszczenie wszystkich tam postaci na mapie, wszystko po prostu jest w ten sam sposób. I godziny, godziny długie przy tym spędzałem i to naprawdę była świetna gra. I w ogóle mi ta wiesz, grafika nie przeszkadzała, no przynajmniej dlatego, że się na niej wychowałem. Tak? To wiesz, może być gra, która nie odniesie sukcesu, bo to będzie problemem dla młodzieży dzisiejszej, żeby po prostu grać w coś, co nie wygląda Właśnie tak chciałem, jak dobrze. Właśnie chciałem o tym ale, ale powiedzieć. Ale dla nas jak najbardziej, dla starych weteranów pff, nie ma problemu. Myślę, że będzie można w to pograć i, i wiesz, ty kupisz, ja pewnie też kiedyś w to zagram. Widziałem trochę tych filmików zapowiadających i to po prostu wygląda to samo, tylko trochę po, po, podrasowane. Dla mnie to jest w zasadzie remake taki, nie? Że wiesz, o dobra, zawieszenie pracuje lepiej w tych grach, znaczy w, tym, w tych samochodach czy, czy coś w tym stylu. No można tak powiedzieć, bo bo to ja też traktuję jako jako taki remake pierwszej części, szczególnie, że gra będzie dostępna za około 139-149 złotych na półce w sklepie i czytałem dzisiaj na takim znanym portalu internetowym recenzującym gry, że Carmageddon wygląda kiepsko, zniszczenia są tragiczne, nie ma poczucia prędkości, grafika chujowa i w ogóle najgorsza gra, jaka w ogóle nie powinna się pojawić na konsolach. No, Takie właśnie miałem wrażenie... Lat, no i... Dokładnie i właśnie miałem takie wrażenie, że gościu chyba nie wie o czym on gada tak naprawdę, bo Carmageddon zawsze taki był, już nawet w 97 on nie był jakiś mega graficznie, to wiecie, to on nawet nie miał jeszcze obsługi 3 Fixa, tam dopiero później dodali taką obsługę, ale to co było w tej grze najważniejsze, czyli kraksy samochodów, rozwałka samochodami, rozjeżdżanie przechodniów i po prostu ogólna zabawa z tej gry, ja w w, w tym max damage widzę, bo oglądam te streamy, które już są dostępne na PlayStation 4 i kurczę, najważniejsze jest to, że gra chodzi płynnie z tego, co widzę, a reszta wszystko jest jak w oryginale, więc, więc na pewno ludzie będą się z tej gry śmiali, będą tą, tą grę mianować największym krapem tego roku na konsolach, e, zaraz po 7 days e, to die, czy jakoś tak to szło, nie wiem, czy widzieliście, ale to <śmniejsza> mniejsza z tym, e, ale nowi ludzie, którzy Powiedzmy sobie tak, jeżeli nie, nie znasz tej gry, nie wiesz co to jest za gra, nie skreślaj jej. Poglądaj filmiki, wiesz, pożycz od kogoś kto kupił, zagraj, bo naprawdę możesz się zdziwić, ta gra będzie oferować naprawdę dużo zabawy, tak mi się wydaje. I tyle. Ja w ogóle sobie przypomniałem, że tą wersję na Androida to jeszcze przed premierą mi się udało zasubskrybować jakoś, bo była taka akcja, że chyba przez jeden czy dwa dni, jakiś weekend chyba, Yy, właśnie była promocja gdzie jak tam podawałeś swojego maila i tak dalej to tego co będzie potem na Androidzie to to wiesz oni potem wysyłali linki czy tam kody powiedzmy i, i wersja promo była nie po prostu wiesz za free pełna wersja gry dla, dla tych co się zarejestrowali przez te dwa dni więc też fajna promocja wiesz fajnie to nakręcali to było już w czasach kiedy oni zaczynali nad tym nowym pracować Karmagedonem, bo to kilka lat jednak trwało i w sumie to wszystko taki trochę efekt promocji, no bo przyznam szczerze, że rozpaliło mnie to wtedy mocno do tego, że właśnie zagrałbym w coś świeższego na dużym telewizorze. No I, i w sumie dalej wyznaję tą samą, to samo stanowisko. E, dobra, więc chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. E, pierwszą rzeczą, czy pamiętacie w ogóle w zeszłym roku na PC wyszła wyszło Carmageddon Reincarnation? Tak, ale nie graliśmy e... na pecetach. Ja grałem. Tak, ja, grałem. Tak, tak. ja grałem u Grzegorza. Tutaj pozdrawiam Grzesiu Preza. E, on ma naprawdę potężną maszynę, jeżeli chodzi o gry. Aż mu to zazdroszczę. E, I włączył mi tego Carmagedona. I oj Boże, jak to działało. Jezus, to... Um, e, Tomku, ty ogarniałeś filmiki, mówiłeś z tej nowej części. Czy, czy widzisz różnicę? Ale to jest konsola, wiesz, wersja konsolowa chodzi płynnie i to mnie zadowala, nie widziałem wersji, jeżeli chodzi o PC-ty ale w porównaniu do tamtego Reincarnation, to tamta gra miała ogromne problemy z optymalizacją. Bo bardziej mi chodziło graficznie, jak to wygląda. Jest co, trudno mi powiedzieć, bo ta gra nie wygląda ładnie, no, wersja na PC o wiele, o wiele, o wiele ładniejsza jest, i to nie jest żadna tajemnica, no bo wiecie, lepsze tekstury i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, ale. Optymalizacja to był taki Batmagedon, ha, ha, ha. No. Na PC to naprawdę strasznie i na takich maszynach jak ma Grzesiek z rozgrywki no to to naprawdę myślałem, że to będzie chodzić wiecie 120 fpsów i w ogóle PC Master Race a to tam ledwo potrafiło wiecie 25 klatek utrzymać i strasznie cieło i strasznie się zraziłem do tego, ale ale cały czas miałem cicho nadzieję, że to się pojawi na konsolach w wersji takiej właśnie zoptymalizowanej, że to będzie działać no i rzeczywiście się doczekałem, aż mi aż mi wczoraj Grzesiu wysłał, wysłał wiadomość, że o wychodzi twoja gierka jutro na konsolę". Sole, więc, więc no czekam. No Jestem zajerany. Największym krapem tego roku jestem zajerany. No aż wstyd to się mówi. Okej, okay, więc to pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. I druga to w ramach ciekawostki, że wszyscy użytkownicy, którzy kupili Reincarnation na pc -ta, w automacie dostają max damage za free. Więc jeżeli macie na Steamie ten starego Karmagedona to nowy Wam się da. ile pojawi? teraz kosztuje Reincarnation? A, na już na Steamie, się pojawił albo po już po jutro. Już Ci mówię, właśnie jestem. Ja tu mam 20 funtów, czyli około 100 zł. Czyli na Steamie. Ale lepiej kupić sobie na Steamie i akurat Premierka wchodzi? I co, ja będę do Grzesia latać, żeby w to grać? Nie no, przecież powiedział przed chwilą, że ale to na PC dostajesz tego. Tak, ja mówię o PC. Tak, tak. No przecież Reincarnation nie wyszło na PC, ale mogli zrobić tam jakiegoś crossbow'a, coś tam. No dobra, nieważne. To nie Xbox eee, No, okej, no, okej. Okay, okay. Rafał, tak, tak, tak, Rafał. Eee, dobra, więc słuchajcie, to czekamy w sumie na tego Karmegedona. Eee, I co? I myślę, że chyba będziemy jechać dalej. Z... Chcesz jeszcze coś tam powiedzieć o Karmegedonie? Nie, nie, nie, nie. nie, nie. Eee, trzymamy kciuki i pewnie za dwa tygodnie opowiesz nam, czy warto było, czy nie. Pewnie tak powie, że warto. Tak czy siak zobaczymy i jedziemy, słuchajcie, sprzedaż, sprzedaż z świeża z poniedziałku, więc pierwsze miejsce nowe LEGO Gwiezdne Wojny, e, Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy, drugie miejsce ma FIFA 16, e, trzecie miejsce ma Overwatch, czwarte Tomka, nowa ulubiona gra, czyli Ciekawe, Doom. czy FIFA jest na e, drugim miejscu, bo mistrzostwa. E, piąte miejsce ma Czarty 4, e, szóste miejsce ma nowy Star o o Ocean siódme miejsce to Rocket League ósme GTA V, dziewiąte Seven Days to Die i dziesiątą ostatni The Division e, tak Rafale, na pewno drugie miejsce ze względu, że Euro aczkolwiek Euro w FIFA nie ma więc e, kiedyś, kiedyś wychodziły te implementacje tych, e, czy mistrzostwa świata ale to czy to nie czy chodzi o to czy FIFA, jest w ogóle ale teraz nie, już nie ma wyobraźni czy coś w Forspidzie też nie było szybkich i wściekłych i zobacz co sobie zrobiłem i grałem było przyjemnie <laughs> No, to wszystko jest no, no, kurde. nie umiesz się bawić no, w gry o. no no nie ale zjebałem, dobra, okej okay. tak, więc z pewnością kto jest spowodowany, że jest Euro, Fifa 16 jest na drugim miejscu e, słuchajcie, Gwiezdne Wojny, Lego e, to, Rafale, ty jesteś fanem gwiezdy Wojny jesteś, e, będziesz cisnął w Gwiezdne Wojny co? będziesz cisnął Gwiezdne Wojny, masz zamiar kupić Gwiezdne Wojny Lego, Gwiezdne Wojny Powiem tak, od bardzo dawna mam zamiar w ogóle jakiekolwiek Lego pocisnąć, bo tam zawsze wychodzą te dema i już kilkukrotnie się wypowiadałem, że, że i fajnie mi się pa, w tym Marvelki graczy, grało, grało pa. mi się fajnie w te Jurassic'i, yy, tej Wity nie wspominam tych Lego na Wite, ale ogólnie te Lego no coś pozytywnego mają w sobie i gdybym pewnie ograł już ze trzy kolejne, to bym się zastanawiał, czy chcę czwarte, ale kurczę, jako na pierwsze... Może i te Star Warsy by poszły, no nie wiem, nie wiem, ale któreś Lego na pewno kupię, tylko nie wiem na które padnie. Ej, ja sam ten ograłem całe Lego przygodę, całą skończyłem. No przy przygoda to gra. jest w ogóle, wiesz, poza, poza konkursem, bo ona to jest mieszanką wszystkiego, nie? Film był dobry nawet. No... Film no, był zajebisty. zajebisty. Mi się na naprawdę film na bardzo podobał, kiedy, wiesz, Wyszło trochę tak yy, z tego świata, nie? Tak na. na, na <grym> spoiler! Wiesz, nie, nic nieprawda. Spoiler żadnego <grym> nie ma. Okay. E, słuchajcie, e, nowa gra. Oczywiście cieszy mnie opcja, że czwarte miejsce ma Dum. E, dziewiąte miejsce. Seven Days to Die to jest, Tomku, to jest jakieś nieporozumienie ja się pytam w ogóle jak takie coś mogło wejść na listę, no w ogóle na, na, na dziesiąte miejsce, nie wiem czy wiecie co to jest za gra czy w ogóle ją widzieliście ale... Mamią A, dobra, y, gdzie ja mogę wypowiedzenie z, złożyć no, ale, ale ku twojemu zdziwieniu, pewnie nie zdziwieniu y, po prostu znalazł się na moim koncie masakra, co? wiesz co, powiem ci, że dam jej troszeczkę szansę dam jej troszeczkę szansę, nie działa zbyt przyjemnie, nie wygląda zbyt przyjemnie, ale ma jakiś tam potencjał, wiesz, jeszcze za, za krótko w nią grałem, żeby się więcej o niej wypowiedzieć poczekam aż z kimś będę grał, bo wtedy może coś zyska ale samemu tak, takie chodzenie no na dłuższą metę na pewno nie jest takim brzydkim kaczątkiem mogę tak? zapytać w ogóle o czymś? no ale to jest Minecraft w świecie zombie. Aha. Yy, mniej więcej, jest, mniej więcej. A wiecie, coś że z oprawą jakościu, graficzną a la PlayStation 2. Skoro mamy odcinek <laughs> nintendowy może trzy. Słyszeliście no. o tym, że wy, wy, wy, wy, w tak zwanym Minecrafcie ktoś nie tyle że kalkulator, co zbudował yy, Game Boy Advance'a z Pokémonami. W Minecraftie zbudowali działający telefon, który wykonał y, ten video chat do normalnego świata z gry. Wiecie, to jest Minecraft. To jest kurde Minecraft, nie? A ty mi o Game Boyu wow. mówisz to naprawdę że takie coś zrobił? Oczywiście, można wpisać, wiesz, first, first Minecraft call, czy coś takiego i rzeczywiście jest gościu, który ze swojego telefonu dzwoni do Minecrafta na telefon. To ja tego nie ogarniam, to, to ja jestem za, za, za cienki w ogóle w uszach, żeby, żeby zacząć myśleć, jak on to zrobił. Ale, ale tak, to robi wrażenie, nie? Więc Gambo i Pokémony. To robi strasznie robimy, wrażenie, ciało, ej. Kurde. Ekstra, ekstra, ekstra. Little Big Planet, a Little Big Planet słyszałem, że pomału będzie zamykał wszystkie serwery, więc... jak macie. trójki, to znaczy te trójki, Planet, to jest, znaczy to jest... wszy, wszystkie Wszystkie, wszystkie, bo to, jest, to był jeden główny serwer. Tam w dwójce grałeś mapę z jedynki, z trójki grałeś w mapy z dwójki, z jedynki, to wszystko było połączone. To kibel trochę. Mają zamknąć te wszystkie serwery. Kibel, kibel, bo, bo ta gra bez online nie tylko nie, nie tylko od tej gry, jeszcze od czegoś innego zamykali serwery. Kujki. Od czego jeszcze? Od P PSA. Nie, była nie, nie, nie. Nie, nie, od, od czegoś. Ale wiecie. Niż PSa tak Wracając do tego Little Big Planet, to teraz tak do mnie dotarła jedna rzecz. Słuchajcie, bo wiele razy się słyszy, o zamykają serwery. No, okej, okay, no dobra, no to sobie nie pograsz yy, przez online, tak? W jakąś grę na przykład wiesz? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, pograsz sobie. To, mecz. to nie jest tak, że nie pograsz przez online. Bo ja w Little Big Planet, dobra, ja grałem tylko w jedynkę, kupiłem goty i tak dalej. Po ale. Bo po było na tyle one były, powiedzmy podobne i znaczy dużo zmian wprowadzały, ale powiedzmy, że nie, nie, nie czułem jakiejś tam mm, siły napędowej, żeby wierzyć jeszcze jechać dwójkę powiedzmy, a, a trójkę chciałem, tylko jakoś było nie po drodze. Zawsze. I Wiesz, ja spędziłem, nie wiem, no 10 godzin, czy tam 12, opierdzioliłem całą kampanię, wiesz, na, na Siemasz, jeszcze w wersji tam z Metal Gearem wtedy, więc już w ogóle banga, tylko wiesz, problem pojawił się potem, a tak naprawdę nie problem, tylko w ogóle cała najlepsza zabawa, kiedy zacząłem szukać na serwerach tych cudów i po prostu wpadałem na no pomysł, właśnie to co chciałem powiedzieć. w przeglądarkę. Żeby wyskoczyło mi coś ciekawego i tak. wpisywałem głupoty, wpisywałem, wiesz, Transformersy, Ninja, Metal Gear Solid. Ale gdzie, ale. No gdzie, nie Tak, nie, nie, nie. tak, Krystian, słuchaj. Ale tak, i tak, ja, ja grałem doskonale w Widruby Planet, to była gra, którą chciałem splatynować i po prostu mi się odechciało, ale bawiłem się tym wszystkim. Mieliście tam top 10, top 20, chyba jakoś podzielone też to na kategorie, i ewentualnie faktycznie mogliście wpisać nie wiem, co, cokolwiek, penis i im, mieliście takie plansze I, i to właśnie było spoko. No dlatego to było najważniejsze, no dlatego mówię, wyłączenie serwerów no, zabija oczywiście. tą grę. Całkowicie. No dlatego A, właśnie okay, cały czas mówię. dążymy do bardziej... tego samego, nie? Że, Aha, nie bo że bardziej mi chodziło, że, w, że ta wyszukiwarka nie, byłaby zadzienna. Nie, no, była no, To to, to potrzebnie nie powiedział, że ale ale właśnie... Ja zacząłem gadać Aha. i ktoś mi przerwał no, okay, i w ogóle okay, okay, wszyscy okay, okay. razem doszliśmy. Ale no wiecie, tam, tam po A, prostu siedziałeś, wow. o, ogrywałeś trzy sektory, patrzyłeś się w bok i stwierdzałeś, stwierdzałeś o, czajnik, wpiszę czajnik, nie? I wpisywałeś czajnik, wiesz, w wyszkiwarkę i grałeś wielkim świetne, czajnikiem, świetne. w tym stylu, bo wiesz... Ej, w, tam były w ogóle, no, w ogóle niesamowite, było. nie? Że gierka dla dzieciaków takie emocje w nas zbudza, nie? Gra, m... świetne, Wiem, że monotematycznie, ale graliście w sektor, jak ktoś perfekcyjnie od odtworzył, tylko oczywiście z perspektywy tej tam bocznej, tak jak tam wiecie od lewej do prawej się biegnie. Tak, MGS-a też, też widziałem po dwie mapy mgs Nie wiem, widziałem. Po prostu wiesz, od, od doków bodajże do, do czołgu samego tam, do hangaru czołgów. to było. Widziałem, pierwszą, ma pierwszą mapę, naprawdę była no. e, tak. E, tak. Tak, tak, tak, tak. A, e, no dobra, już bez off-topów. E, Tomaszu, możesz kontynuować swój wątek, jeżeli go w ogóle pamiętasz. Znaczy wy za mnie zakończyliście ten wątek, bo właśnie chciałem to powiedzieć, że, że tym razem to jest coś innego niż zamknięcie serwerów do FIFA i nie pograsz sobie tylko z kimś innym. Tym razem włączysz nową FIFA i zagrasz, z... przecież to jest po to. Tak. Ale, no tak, ale no tak. właśnie w LittleBigPlanet wyłączając serwery, po prostu oni tak jakby grę, no... Kasują, nie ma tej gry. Gra, no to dokładnie, bać, Wiesz, no wtedy nieświadomym idiotą, żeby kupić tą grę w sklepie. Po prostu. No ale przecież jak patrzysz na Little Big Planet i masz jesteś nowym użytkownikiem z Sony i patrzysz na tą grę o Little Big Planet, o, za 50 zł, to trzecia część, o Boże, jak tonio, o, fajnie wygląda, kupię synowi. Ty no ale. Nie wiesz, wiesz A ten ale, masy... sorry, no, generacja no? jeszcze czwórki, jeszcze ma przed sobą, no dobra, idzie Neo i tak dalej, ale wiadomo, że ona ma być w pełni kompatybilna. Połówka, wydaje mi się, że jeszcze. trzy lata, to jest minimum. No. Minimum. Więc, a jeszcze, a jeszcze minimum. wydaje pod uwagę, się, że, że 3 lata to jest minimum do premiery nowej, ale jeszcze będzie ze 2 lata wspierana. Tak jak dwójka. Była i, mhm. i trójka ciągnie. Wydaje mi się, że wi Może jeszcze więcej. mówimy tutaj o e... minimum 5 latach. Tak? I w tym momencie... Jedna z najlepszych gier dla młodzieży, dla, w sensie dzieci takich rzędu tam, no, konkurencja dla Lego, tak? Czyli wiesz, od sześciu lat, czy tam pięciu do dziesięciu do powiedzmy, no, nie mówię, że starsi też się nie mogą bawić, ale chodzi o to, że, wiesz, dla małolatów brakuje tych gier tak naprawdę, nie? Nie ma, wiesz, poza Lego zbyt dużego wyboru i tam kilkoma takimi tytułami. Nie ich jest, jest tego nie mało, ich jest. to już nie jest rozrywka, wiesz, yy, Crash Bandicoot i, i połowa wszystkich gier to jest dla dzieciaków. Tego jest naprawdę mało, wiesz, mój znajomy kupił yy, konsolę, tak? Mm, skończyło się to w ten sposób, że, że, że dziecko musi wiesz odrobić lekcję, zdobyć złoty medal i w ogóle umyć zęby, żeby dotknąć się do konsoli, a wiesz, a, a, a z kolei czołgi są 8 godzin dziennie napierdalane, nie? Przez, przez ojca. Natomiast yy, Stary w momencie, Dibosz. kiedy wiesz rozmawialiśmy o tym, jaką grę by mógł kupić młodemu i tak dalej, no to wiesz, kurwa, skończył z jakimś Raymanem i, i jakimiś dwoma innymi gównianymi tytułami, że nawet wiesz w życiu by mi się nie chciało ich odpalić, jak tam jestem u niego. No ten Rayman do całkiem tam ładny, powiedzmy, ale to taka trochę uboga gra, gdybym miał ją zestawić z Little Planet Trójką, no, z całym szacunkiem. I Wiesz, ja rozumiem, że mogą wyłączyć wsparcie dla tego, co jest na PS3, nie? Ale gra na PS4 powinna być do końca. Ta cała Little Planet Trójka to jest jakieś nieporozumienie, w ogóle tragedia. Okej. Okay. Ja jeszcze do, do... chcę dopowiedzieć tylko do tego, co Rafaleca powiedziałeś, że nie ma tych gier nie wiem czy pamiętacie na 100% na dwójce dużo tego było ale na trójce też się na przykład zdarzało coś takiego, że wychodziła na przykład gra sorry, wychodził na przykład film dla dzieciaków Cars od razu gra, wychodził Wally, -E, od razu gra, wychodziła po prostu jakaś Kung Fu Panda, od razu gra teraz tak nie ma, czy zastanawialiście się czemu teraz tego może nie dlatego, ma? może dlatego, że się chujowo sprzedawały to się a i tak zdać ja powiesz mi że tego się Dlatego, że wracały. teraz te same gry wychodzą na komórkach, no. a na komórkach dzieci mogą klikać kupuj mikrotransakcje bez wiedzy rodziców. To jest właśnie dlatego, że okay, więcej. Okej, okay. okej, no mają. Nie, nie o to mi chodziło. Nie Ale to, to mi, jest chodziło. Powód. Bardziej chodziło mi Bardziej mi o to chodziło, że te gry, nie wiem, jak pamiętacie, Karsy czy Woli, czy inne właśnie kukwopandy, to zawsze było słabo jakościowe. To była dosyć słaba gra, to była gra dla dzieci, z prostą No Ale Chrisie, że jest słabo. Do każdego I, i poczekaj, filmu teraz pożekaj, masz. Pożekaj. Wiesz, yy... No tak, Endless ale, Rana, ale, ok, co? wiem, wiem, wiem, ok, jest, jest, bo oczywiście, że jest. Tylko, yy, bo po prostu chcę wam zadać pytanie, czy nie przez to właśnie o czym mówię, yy, nie ma na czwórce gier dla dzieci, bo chciałem dojść do tego, że gry na nową generację nie mogą być takie kaszanowate bo... nie, wcale z Seven, days to die dobra, ale chodzi o to, że tysiące indyków je. nie mogą się mylić jest no droższe, jest teraz droższe nie, ale Krystian tu dąży do innych rzeczy nie, nie i nie w sumie ok. ja wiem, o co mu chodzi i podzielam jego zdanie, bo słuchajcie, Dobra. wyprodukowanie gry na czwórkę to są już o wiele większe pieniądze niż wydanie gry, załóżmy, na trójkę czy tam dwójkę kiedyś, jak to było w swoich Dzięki czasach. Tomu... Plus do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty na licencję, bo nie możesz wydać sobie gry bez zapłacenia, wiecie, właścicielowi licencji. Podsumowując to do, do tego, wychodzi na to, że gra musi się sprzedać lepiej niż załóżmy przyszłe Gran Turismo, które wyjdzie, no, żeby zarobić okay, na siebie. Ale... Znaczy ja tak myślę ale dobrze, ale teraz y, ja się z tym zgadzam, oczywiście koszty gry wyprodukowania, nawet krapa będą y, większe na PS4 niż na PS3 spoko, pytanie czy nie wypuszczaliby tych gier, czy, czy zrezygnowaliby z tego, pomimo, że koszty są większe, gdyby nie mieli alternatywy w postaci zajebiście mocnych smartfonów i tego, że są tam jeszcze w ogóle połączenie ze sklepem i, i, i transakcje darmowe i tak dalej Ile było takich po prostu y, sytuacji, że wiesz, dzieciak może klikać kupuj coś tam wiesz y, w grze i to jest po prostu najlepszy model. Dlaczego nie ma żadnej gry, ani jedna gra y, na licencji tego typu, jakaś właśnie o co mówicie, filmowa, po prostu puszczona, czy Godzilla, czy jakakolwiek wiesz, no typu na 5 y, minut po premierze filmu ani jedna z takich gier, bo wiele ich instalowałem nie była tytułem ty z cyklu zapłać 10 zł i sobie pograj, pobaw się woli. ani jedna gra nie była w ten sposób wszystkie to były free to playki z jakimiś tam wiesz, zmianami mniejszymi i większymi i to jest kluczowa kwestia dlaczego nie masz tego na konsolach bo stamtąd jest ładniej, łatwiej od tych dzieci wyciągnąć kasę ja mam styczność z okay. takimi bachorami i niejednokrotnie już widziałem, jak matki zawstydzone spuszczały łeb, bo koleżance na telefonie napierdolił rachunek na 20 zł, a jej się nie <głos> chciało płacić za to, nie? I nawet wiesz, no, no po prostu to już jest standard, nie? Bo to już nie był pierwszy raz, powiedzmy, kiedy wiesz, bachor to zrobił i to nie przetłumaczysz, nie? Nie, no to I... no to... to, to, to... Po części wydaje Jeżeli mi się, że tam też, masz może łatwiej, nawet więcej to, co mówi Rafał. Słuchaj, tam masz ja. łatwiej, to, to no idziesz tak, w tym tak, kierunku. Łatwiej. Gdyby nie było tej alternatywy, nie, to byś nie, miał nie, to tak. na PS4. No i bo musieliby gdzieś to upchnąć, no bo jest pomysł na biznes, tak? No, no, no wiesz, trzeba tak. wykorzystać tak każdą sytuację. Dobra. E, Okej, okay. słuchajcie, po odcinka, a my nie powiedzieliśmy o żadnych grach, a mamy ich przygotowanych 8, więc może w końcu zaczniemy i zaczniemy szybko od Resident Evil 7 bodajże to się nazywało The Big. Dobra, in gówno, następna dalej. Eee, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ma takiej opcji. Eee, Tomku, wiem, że ją ogrywałeś, bo widziałem. Jak ci się podoba? Takie gorsze PT, ale w sumie fajnie będzie na VR w to PT, zagrać w Rezidencie. dokładnie, dokładnie. Tak, ale myślisz, czy... Bo tam gra jest, pierwsze, jest z pierwszej osoby. Czy myślisz, że oryginalnie siódemka jest z pierwszej osoby? A, czyli oni tam już sami powiedzieli, że to nie jest to, co my będziemy grać? Nie wiem, wiesz co... Wyda tak, tak, tak, tak. oni tak powiedzieli. Ja się tylko, zastanawiam że nad jedną rzeczą, czym oni tam będą straszyć, bo Resident Evil to zombie, a... Kurczę, no... Wiesz, PT to były jakieś nadprzyrodzone rzeczy, pierdolne, schizy, jakieś tam schizy i w ogóle, a Resident Evil jak zobaczysz wiesz, w tym pomieszczeniu powo powolnie sunącego się yyy, zombie do cię, to nie wiem czy zaż takie straszne będzie. nie? Jest potencjał, fajnie to wygląda, fajna grafika, na VR na, yes. na pewno mm. będzie dobrze, ale kocze, no, nie, trudno mi powiedzieć, nie mam jakiegoś zdania o tej grze, no nie wiem. Chciałem jeszcze powiedzieć o jednej opcji. Nie bałeś się troszeczkę tą, jak to grałeś? Tam był jeden taki moment jumpscare i tylko tyle, a, a, ale no jeden, klimatu jeden, jeden, jeden, za dużo, od do... jakiegoś takiego nie, ciężkiego dwa. nie ma. Ale wiecie, Są zombie wieś, też, e, też e, można. Ci... No, jest, kurde, no co zombie, a w Silent Hillach nie było takich potworaków wiesz, w cyklu zombie, co nie straszyły one. wiesz, wiesz Wystarczy, że będą robili takie tematy, że wiesz, mijasz y, zwłoki i odwracasz się, a które jest zwłoki wstały, wiesz, za tobą coś wiesz, w ten desen. No. Spokojnie, oni tam polecą. VR otwiera możliwości. Dokładnie. I z, e, zobacz, Tomku. Ja się troszeczkę e, bałem. No, ogólnie, ogólnie miałem jakieś przerażenia, ale jakbym założył to okulary i chodził po tym domu, to bym się kompletnie zesrał. E, jeszcze chcę powiedzieć o jednej opcji. Jakby to, ta gra, tą grafikę przytrzymali do wiara, to bym się zajebiście cieszył bo gry, znaczy, grafika może nie, było, nie była wysokich lotów, ale była w miarę ładna. Tam podobno jest opcja, e... że, że ta gra normalnie na konsolach chodzi 30 klatek, a na VR ma chodzić wiesz, 60 klatek, żeby się nie wyżygał od, od tego pierdolnika, coś się w mózgu będzie robić, a ja nie wiem jak oni to osiągną, bo jeżeli to miałoby chodzić na VR w 60 klatkach, to musi grafika pójść w dół, a z drugiej strony to czemu od razu demo nie chodzi w 60 klatkach, wiesz, to takie trochę, ja nie wiem, wiesz, oni chyba wypuścili ale... coś i to się zmieni. Ale to takie... nie musi być no tak, wiesz, Tomek, bo zwrócił uwaga, że mm, puszczają taki materiał prasowy nie? gameplay i w tym momencie tysiące takich kurde ludzi jak my albo jeszcze głupszych zaczyna to analizować i wiesz i, i kurde o tutaj daleko, zobacz jaki dystans jest krótki, a zobacz ile klatek a zobacz jak to gra i tak dalej w momencie, jak zapierdolisz to na okulary, to ci wiesz, wyrwiecie z butów, nie? I z beszta całkowicie. A taki gameplay, wiesz, puszczony sobie tam na laptopie, nie ma, nie ma, prawa tego zrobić. Będziesz patrzył mech, no bo to, to nie będzie robiło lepszego wrażenia niż inne gry, jakieś pełne, które wychodzą, wiesz, yy, graficznie, nie będzie lepsze od Uncharted, klimatycznie, yy, od PT czy coś w tym stylu. Ale, znaczy, ale wiem, nie zrozumiałeś mnie, wiesz, bo mi chodziło o to, że ta grafika jest jak według mnie za dobra. Ja magia. rozumiem, ja rozumiem o co ci chodzi, ale kończąc, kończąc. Ten center, wątek, no. W gameplayu takim puszczonym ta grafika musiała być w ten sposób. Potem będziesz miał downgrade pod Wiara, taki, żeby to wyglądało gorzej, <laughs> ale żeby było w 60 klatkach, ale to wszystko nie będzie miało znaczenia pod kątem tego, jak to będzie odbierane na Wiarze. Oni skrócą ci dystans, ale ten dystans ci nie będzie potrzebny, bo dla ciebie będzie istotne to, że cię będzie za ramię łapało zombiak, nie? Czy, czy coś w tym stylu. I, tylko, że teraz nie mogą tego pokazać, bo nie mają jak, wiesz, bo, no bo jak, no, to po prostu musi w tym momencie, wiesz, jakoś wyglądać na tle innych gier, które są powiedzmy klasyczne. Poza tym, podejrzewam, że, nie wiem, może wy wiecie, ale ta gra chyba będzie miała też opcję, żeby w nią zagrać bez wiara, tak? No, no więc co, ona tak, się tak, będzie tak, odpalała tak, w tak, dwóch tak, trybach, tak. nie? Jeden będzie tam, powiedzmy, na lepszych setach i, i, i z większym dystansem, nie? A druga będzie na 60 klateczek, ale tak, żeby cię tam ładnie coś smyrało, nie? Z, z bliskiej odległości no. Zobaczycie z wiarem będą niezłe, eee. i niezłe cyrki. Ja wiem, że my wracamy co odcinek do tego, a słyszeliście o tym, że na E3 były takie malutkie, malutkie pokazy, gdzieś tam coś zrobili w Los Angeles odnośnie branży porno, że tam jakieś coś pokazywali i tam parę osób zainteresowanych tak, mogło. Tak, tak, tak. Zrobić To z, w Japonii postanowili zrobić coś takiego tylko pod branżę Porno. Przygotowali 20 stanowisk, zrobili i, i zrobili jakiś tam event. Nie? I wiecie, o, fajnie, pokażemy trochę, jak się będzie mogła branża Porno rozwijać. Kolejka spierdoliła się jak na Times, Square, to, się... zablokowali trzy skrzyżowania. 3000 kurwa, wiesz, japońców stało tam gdzieś i, i po prostu próbowało się zamknąć, aż odwołali cały event, no bo stwierdzili, że nie ogarną lat 20. Bo lat. podłoga się stała za no Po prostu jak widziałem zdjęcia z tej kolejki, to, to, to po prostu, no wiesz, ostro, na premierę konsol nie ma takich kolejek, jak tam, żeby po prostu zobaczyć cycki, wiesz. No i to potwierdza, że VR odnosi sukces, tak? To, to mnie napawa optymizmem właśnie. Mhm. E, dobra, więc słuchajcie, e, Resident Evil. E, Tomasz, czekasz? Nie, Od, nie odpowiada ci taki nie, gameplay. taki w ogóle nie czekam. Jak Dla mnie to jest marna kopia PT, hmm. pojechali po Renomie, raczej by po Renomie, wiesz, po kulcie tego PT, co sobie zrobiło wokół siebie. Myślę, że chcą troszeczkę torcika ugrać z tego, że Konami ich Hideo i Delmoro już tam wiesz nie zrobią za dużo w tym temacie ale, Do ale czekam ten, czekam co dalej, oni pokażą taki faktyczny gameplay już wiesz z widokiem postaci, strzelanie, zagadki i tak na dalej, razie, na razie dla mnie jest mech i nie czekam można iść dalej okej, okay, dobra, więc zostajemy przy chińszczyźnie i co tam dalej masz a ja mam troszeczkę tego dużo i nie wiem co wybrać i chyba najpierw zacznę od bardzo króciutkich minigierek. W sensie było ostatnio na promocji na konsolę Wii U taka gierka jak NES Remix. No i w skrócie co to jest? To jest zestaw minigierek w świecie najbardziej kultowych gierek ze stajni Nintendo. Wiecie, Super Mario, Balloons, takie, takie najbardziej kultowe gierki. Donkey Kong w wydaniu... W wydaniu... 30 sekundowych gier, gdzie my ma, musimy jakieś e, dziwne zadanie wykonać. Na przykład wiecie, w Mario pobiec w lewo, nie w prawo, e, albo na przykład Donkey Kong w jak najszybszym czasie dostać się do góry, albo przeskoczyć beczkę. I tej gry były dwie części, bo NES Remix 1, NES Remix 2, ja to zakupiłem za 40 zł łącznie. E, tych etapów jest sporo, wiecie, to, to jest taka typowa gierka na imprezy. Co, co prawda nie ma tam split screena, a nie takiego typowego multi. Po prostu musicie pada przekazywać dalej, jak z kimś gracie. Ale za te pieniądze myślę, że Kurwa, bardzo warto... To jest warto multi, dopiero co podaj koledze padaj. Ale czas. No. no, ale widzisz, widzisz. Tak. Nintendo nadal, nadal nas zasadzie. zobacz, w tym ja tak też. teraz powiem, na pewno graliście na tych SNESach, czy też Pegasusach. Raczej w Pegasusach w sumie. W te gierki typu 168 w jednej, czy, czy coś w tym stylu, nie? I tam zawsze były takie uh -huh. mocno, znaczy nie mocno, tylko jakieś tam wersje zjechane, że tam nie wiem, na super broniach, albo tam tysiąc żyć i tak dalej, mogłeś sobie w coś pograć, jakieś tam, no, no, tuningowali te gierki, ogólnie było, nie wiem, 10 czy 20 gierek i, i, i w 15 edycjach, ale nigdy nie, po, nie pojawiło się coś takiego, żeby było lustrzane odbicie i że na przykład, wiesz, całe Mario w lewo napierdalasz. To no, ale, ale właśnie w tym... Jest, w tym jest. To jest innowacja, to jest pomysł. Na przykład też masz taki etap, gdzie Mario, Mario po prostu biegnie, nie możesz go w żaden sposób zatrzymać i musisz e, tylko przeskakiwać przeszkody i przeciwników, a akurat wybrali najtrudniejszy etap do tego, e, czyli z platformami skaczącymi rybami. Nie wiem już, który to jest etap w oryginalnym Mario, ale mniejsza z Trzeba tym. E, I do każdej do każdej właśnie z takimi gierek dochodzą jakieś śmieszne takie wariacje, które całkowicie e, zmieniają gameplay i zasady, jakie panowały w tych grach i to jest fajne. Wiecie, naprawdę można sobie przypomnieć, e, przypomnieć te gry, jak to kiedyś wyglądało. Jeżeli ktoś grał, no to na pewno na pewno będzie się śmiał z tego, i, i jakie tam różnorodne wiecie, czynniki zmienili. Bo tego troszeczkę jest. No mnóstwo jest. E, chyba na 8-9 takich głównych gier każdy ma pod kategorię. E, Trochę grania ja, ja jest. Ja bym ten. Ja bym w coś takiego pograł, Tomku, bardziej na 3DS-a niż na... Też jest taka na gra kosztuje, Tomku. A, jest. A, jest. Świetnie. NES Remix 1, 20 zł w promocji kosztowała i NES Remix 2 tak samo, z tym, że bez promocji to jedna część kosztuje 40 zł, więc aż takiej wielkiej tragedii nie ma, nie? A czego Tomku, czy ja nie, bo nie mówiłem ci parę odcinków wcześniej, że jak będą jakieś fajne promocje, szczególnie... No Ale na, ty nie masz na... Wii U. Ale mam 3DS. -a. Ale to na 3DS, -a, na 3DS -a nie było w promocji, wiesz? Bo tak jak Aha, mówiłem no na początku no dobra, odcinka, okay. to gry kupione na Wii U nie działają za bardzo nawet jak są te same na 3DS. No, ale myślałem, że jak promocja jest to na obydwie części, a nie tylko na, na jedną. No, ale to... ogólnie kończąc. Na jednej nie, nie jest zła ta gierka, czyli to, to są mini-gierki, tak? Więc coś w stylu WarioWare, ale z kultowymi grami Nintendo. Ktoś, kto ma Wii U, myślę, że za te pieniądze warto kupić, bo tam za dużo gier nie ma takich fajnych. I teraz te fani mnie do mnie zjedzą. Ale teraz postaram się zrehabilitować i opowiem wam o chyba najważniejszej grze, jaka ale jest Tomek, ale na ja się Nintendo Wii U. Ale muszę, jak zwykle. To się wtrącić. Dobrze, wtrącę się. Znowu, Znowu, jak Znowu. Zwykle. No Ja nie ja, Mi, ja dzisiaj przyszedłem z górnymi no? na odcinek, ale muszę swoje nawrzucać jak nie chcecie jednak tych 20 zł wydawać albo nie macie, nie macie Wii na przykład a bardzo podjaraliście się tym pomysłem żeby trochę podpierdalać w jakieś jednak Mario stary czy, czy coś w tym stylu to ja mam dla was alternatywę w postaci gry darmowej gry flashowej, którą możecie sobie odpalić na swojej przeglądarce ukochanej którą mam nadzieję, że nie jest produkcja Microsoftu żadna jest sobie taka gra w którą grałem jakiś czas temu już dawny Super Mario All Stars się nazywa ten to typ. jest zajebiste I to jest mega fantastyczne I, i w ogóle nie wiem jakim cudem Nintendo tego nie zamknęło I, bo tu w ogóle wyświetla się nawet logo Nintendo ogólnie rzecz biorąc w takiej grze bo nie wiem, czy to dobry tytuł podałem. Na pewno wrzucę link do tego, co znajdę, bo mogłem podać zły tytuł. Ogólnie chodzi o to, że gracie w Mario, ale na początku wybieracie postać. I możecie sobie wziąć kogoś na przykład yy, Billa bodajże z kontry i całą grę normalnie przechodzić gościem z kontry, skacząc, strzelając i mając po prostu full, jego, jego tam możliwości, łącznie z tym, że jak zbierasz grzybka, to zbierasz nową broń i tak dalej, plus, jakie tam były inne postacie, tylko ja rzecz grałeś w to? No tam wszyscy byli, tam był Donkey Kong, był nie, nie, z Ninja Gaiden. Nie, był z Ninja Gaiden, nie było Donkey Konga, ale był z Ninja Gaiden, był jakiś ninja, był taki, co yy, z Bicha strzelał, był y, jakiś taki, nie wiem, chyba Megaman albo coś w tym stylu, no bo w każdym razie pięć tego typu postaci bardzo charakterystycznych ze, ze SNES-a, ze stajni Nintendo, czy, czy w ogóle tam tych yy, SNESowych klimatów i po prostu Mario to była tylko jedna z nich i mogłeś sobie yy, w sumie nie wiem, czy tam była cała Gra, czy tam wszystkie światy były, ale na pewno, na pewno to nie był tylko pierwszy świat, tylko tam było co najmniej 3-4 światy na pewno. I, I to jest spoko gra i naprawdę zupełnie się odbiór tej gry zmienia dla każdej postaci i, i są fajnie odwzorowane. No to był taki. To był taki Broforce w Super Mario, Tak, nie? tylko że tutaj faktycznie były te bronie. Jedna z postaci nie strzelała, druga strzelała. Skoki były krótsze albo coś w tym stylu. No, naprawdę jedna chyba z najlepszych gierek flashowych, no, przeglądarkowych, jakie, jakie kiedykolwiek po prostu gdzieś trafiłem. I wrzucę wam link do odcinka i wiecie, no, nie musicie wcale biec od razu po Wii U i kupować te, te tam cudowne gry, które wam Tomek opowiada. To wam, to wam wystarczy, okay. żeby eee. nakarmić swoje yy, to nintendowskie. się Ta tego. Dobra, więc. Ee, dobra, więc e, w takim razie e, byliśmy przy Wii U, będziemy teraz przy 3DSie. Słuchajcie, ogrywałem Pokémony. Nie, nie wiem, czy wiecie, pewnie to my się orientuje. Na 3DSie mamy darmowe Pokémony. E, są dwa rodzaje Pokémonów. To chyba są trzy. Wiem, że dwa są na pewno. Jedno to jest Pokémon szafu, drugi to jest Pokémon Picross. Eee, powiem wam o co chodzi i powiem wam, żebyście sobie ogarnęli ten temat, bo są wielki dosyć fajne. Więc w obydwu, w obydwu grach zbiera się Pokémony, chyba jak w każdych Pokémona zbiera się Pokémony. Eee, zacznę od Pikrossa. Pokemon Picross. E, czy wiecie w ogóle co to jest? Picross? Orientujecie się? Chłopaki w studiu moim? jakieś klocki, Tak, w tak, ogóle. tak. E, e, mniej więcej. Wyobraźcie sobie planszę, dajmy na to podzieloną 10 na 10, tak jak tabliczka mnożenia była. 10, 10 na 10 pól. I macie na przykład, e, wyobraźcie sobie w pole 1.1. E, macie napisane, ile w linii będzie pól, które trzeba zamalowywać i po prostu robi nam się taka szachownica i na górze i na dole mamy po linii prostej ile będzie zamalowanych pól i my mamy sobie to ogarnąć trochę takie alasu do takiego głębszego rozkminienia bardzo fajne bardzo fajna, logiczna gra nie dla dzieci trzeba mocno pokombinować mocno się wysilić, jest tam bardzo fajny samouczek, który wprowadza nam w nas zasady. zasady są banalne i daje nam też możliwe strategie do tego, i to jest zajebista sprawa. Poza tym zbieramy Pokémony, więc dzięki tym pokemonom możemy sobie robić na tej szachownicy różne fajne rzeczy, że na przykład randomowe pola odsłaniać, więc mniej więcej wiemy gdzie są zakryte rzeczy M musicie zobaczyć, ciężko mi to wytłumaczyć a, a szkoda mi po prostu czasu, żeby wam tłumaczyć zasady, <śmiech> zasady są po prostu banalne, e nie śmiej się Tomku e poza tym e gra jest free to play więc e jak to w free to playach, coś tam trzeba e czekać na coś, no i niestety trzeba czekać wyobraźcie sobie, że te plansze mają, dajmy na to najmniejsze mają około 30 pól największe mają ja doszedłem już do takich, które mają 115-120 pól i dostaje się możliwość odblokowania 200 pól. Jeżeli wykorzystasz odblokowanie 200 pól, to na, na, na następne czekasz 3 godziny, więc grasz w taką gierkę około 10 minut, 15-20 w zależności od poziomu, może nawet pół godziny a później czekasz 3 godziny. No i zbierasz sobie te pokemony, chodzisz po świecie, odbokowujesz sobie. Coraz większe są te rysunki, coraz bardziej skomplikowane i po prostu rysujesz sobie. Tak jakby gracie graczki, gracie mniej więcej w takiego sapera też trochę. Tylko, że wiecie, po liniach, ile, ile mniej więcej będzie tych pól do odbokowania. E, fajne, no, naprawdę bardzo fajne i polecam to osobom, szczególnie osobom starszym. E, I to jest e, Picross i drugi powiem o Pokémon Shuffle, Pokémon Shuffle, czyli e, Candy Crush Saga, najłatwiej. No, normalne e, żelki, tu, no, zna, znamy zasadę e, w te same, nie wiem, wzorki w trzech liniach odbokowują nam i tak dalej, i tak dalej, no i i tutaj cała opcja polega na tym, że walczymy z innym pokémonem. Ten inny Pokemon ewentualnie mrozi nam też te, te symbole, które, które mamy na planszy, i ciężej jest to nam ogarnąć. Tak, więc i opcja polega na tym, że mamy różne pokémony. Te pokémony w sumie też zbieramy, ale one się za bardzo nie różnią. Różnią się tylko i wyłącznie tym, że wiadomo, że na wodne pokémony lepiej użyć bodajże trawiastych z tego co pamiętam i je, jeszcze tam innych bo one lepiej reagują z wodnymi I, i, i, i o to w tym mniej więcej chodzi te Pokémony nie mają jakichś dodatkowych umiejętności tylko po prostu papier do i kabin dlatego zbieramy te pokemony i wymieniamy gra jest stosunkowo prosta e, bardzo przyjemna bardzo fajnie się w to gra e, rozwiązujemy pięć takich planszy bo to nam daje opcję free to play które też nam zajmą około 10 minut. Chyba nawet nam krócej, krócej zajmą niż P Cross. Ale ściągnijcie sobie dwa Pokémony, zobaczcie. Dla fanów 3DS-a, myślę, że każdy fan 3DS-a powinien coś takiego mieć na swoim telefonie, potem na 3DS-ie, bo to mało zajmuje, a zawsze sobie można to odpalić, jak nie wiem, jak siedzicie na kiblu albo gdziekolwiek. Więc to jest troszeczkę taka łatwiejsza opcja i, i mniej, mniej się nagracie w tą grę. Ale, ale też jest w miarę w porządku, szczególnie jeżeli lubicie tego typu rzeczy. A W stylu Rafała wejdę ja i powiem, że ta gra też jest dostępna na telefonach, też jest free to play i to wszystko, co Krystian powiedział jest prawdą, bo ta gra naprawdę jest ładna graficznie, przyjemna, fajna i też ja polecam, bo też się trochę w to po... zagrywałem właśnie siedząc na kiblu. Fajnie to wygląda, jest kolorowo, naprawdę takie free to play tak. to mogą robić. Tak, zresztą zauważyłem, że 3DS fajn, fajnie robią te gry free-to-play. Są, są bardzo fajnie zrobione i bardzo fajnie skonstruowane. Tak, to chciałem powiedzieć więcej o 3DS, ja nie mówię. Tomku, pojedź ze swoją grą. No dobra, no to pojadę ze swoją grą, czyli najładniejszą grą graficznie, jaka jest na Nintendo Wii U i, i, i dla tej gry, szczerze powiem, warto kupić tą konsolę. Chodzi o Xenoblade Chronicles X. Jest to japoński RPG. I co można o tej grze powiedzieć? No, pierwsze skrzypce ogólnie w tej grze to gra tak naprawdę nie bohater, nie wiecie, fabuła, tylko planeta, na której będziemy mieli przyjemność się poruszać. Planeta nazywa się Mira i, i, i to jest powiedzmy sobie ostatnia nadzieja dla ludzkości na której się rozbija statek z kapsułą właśnie w której jest podtrzymowane sztuczne środowisko gdzie ludzie mogą się ludzie mogą się, sobie żyć a dlaczego w takiej kapsule żyją ponieważ na naszej planecie do naszej planety zaczęły pojawiać się zaczęła pojawiać się obca cywilizacja i zaczęli ze sobą walczyć. tak Dwie opcje, dwie opcje, rasy zaczęły toczyć walkę nad naszą planetą Ziemią Ziemię i wskutek czego nasza planeta Ziemia zginęła, powiedzmy sobie umarła, a nasi naukowcy wymyślili statki i wyruszyliśmy w kosmos w takich właśnie kapsułach i na nieszczęście nasze jedną taką kapsułę dopadła obca rasa zestrzelili nas, a my wylądowaliśmy na tej planecie Mirze. To Takie to jest wprowadzenie ogólnie do fabuły w tej grze i tutaj dochodzimy do, do, do, do tak jak powiedziałem na początku do gwiazdy wieczoru, czyli samej miejscówki po której będziemy biegać, a biegać będziemy bardzo, bardzo dużo ogólnie cała gra to jest RPG w stylu bardziej podobnym do takich gier MMO czyli, czyli bardzo dużo biegania, przynoszenia różnych przedmiotów wiecie, idź na pole, zabij 50 wilków i im, im, im przynieś, żeby wykonać quest, coś w tym stylu, tego będzie tu masa a... Uh ale jest to przyjemne. Dlaczego? Jest to przyjemne, bo cała planeta, jest, cała miejscówka jest wykonana po prostu przegenialnie. No, można powiedzieć, że to są takie znajome rejony, jakie możemy na co dzień widywać, wiecie, jakieś góra, jeziora, polany, ale dodano do tego całą oteczkę science fiction, wiecie, jakieś trzy księżyce na horyzoncie, mamy jakiś, wiecie, nienaturalny pomarańczowy kolor, który podczas zachodu tych trzech słońc oświetla nam e, jakieś dziwne wyrwy skalne, no Wygląda po prostu to przepięknie i jakim cudem oni taką grafikę potrafili zrobić, jakim cudem potrafili taki ogromny rejon, który praktycznie e, wczytuje się tylko raz i w żadnym momencie eksploracji po tej, po tej planecie nie będziemy widzieli napisu loading, chyba że chyba że wejdziemy do naszej do naszej bazy głównej, ale o tym za chwilkę. No i jeżeli chodzi o... O grafikę i poziom techniczny, no to jest Mistrzostwo Świata nie tylko o, na, nie tylko na konsoli Wii U, ale też naprawdę niektóre gry na tej generacji konsol mogą się zawstydzić, jeżeli, jeżeli popatrzą na, na Xenoblade Chronicles X, bo pod tym względem to jest po prostu 10 na 10, jak dla mnie. Pory dnia, wiecie, oświetlenie, niesamowity krajobraz, no, to jest wszystko tak zaprojektowane. Skala, skala te, tej całej miejscówki to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, ja mam na liczniku 40 godzin w grze, a ja praktycznie odwiedziłem jedną czwartą wszystkich możliwych miejsc, jakie można zobaczyć w tej grze. Są cztery rejony, każdy rejon się różni paletą kolorów, no po prostu mistrzostwo świata. No można powiedzieć, że to jest Skyrim, ale na Wii U cała, wiecie, flora, fauna, te, te wszystkie zaprojektowane potwory, bo, bo jeżeli chodzi o potwory, no to będziemy tam walczyć z, powiedzmy sobie z najmniejszymi jakimiś tam, nie wiem, 30-centymetrowymi stworkami poprzez metrowe jakieś kolosy, potwory ogromne, bo tego tam jest mnóstwo. Wszystkie potwory, wiecie, na tej planecie żyją tak jak naturalnie, wiecie, to nie wygląda sztucznie. Wszystko ma tu swoje ręce i nogi. Naprawdę jest, jest, jest co robić. Chodzimy, zabijamy, wykonujemy questy, nasza postać się upgrade'uje, no standardowe standardowe podejście do gier RPG, z tym, że jeżeli chodzi o samą walkę, to to nie jest to takie typowe JRP, gdzie wybieramy atak, magia, wiecie, przedmiot, tylko tutaj mamy podejście takie, żeby rozwijamy nasze umiejętności, nasze sztuki walki, tak, mamy mamy dystansowe, mamy ofensywne, mamy jakieś z mocy, to wszystko włączamy i to samo się Wiecie, jak w grach MMO, tak klikacie przycisk ataku i nasza postać atakuje aż do, aż do zabicia potwora, tak samo to wygląda tutaj. I największą modyfikacją taką i, różnorod... i rzeczą, która sprawia, że ta gra staje się różnorod... różnorodna, jeżeli chodzi o walkę, to jest to, że w pewnym momencie mamy taki mały quick time event, kiedy nasz kiedy nasza postać wykrzykuje hasło możemy mamy parę sekund na wciśnięcie odpowiedniego guzika co powiedzmy sobie boostuje wszystkie efekty jakie są w danej w danej umiejętności tak więc, więc to jest takie fajne urozmaicenie ale to co będziemy głównie robić to będziemy eksplorować tą planetę tak będziemy to robić non stop bez przerwy będziemy chodzić biegać przynosić różne przedmioty i to jest troszeczkę nużące, bo to, co powinno w grze RPG tak naprawdę przykuwać, to jest fabuła, tak? I jeżeli chodzi o fabułę, to, to nie jest to coś specjalnego tutaj. Nawet powiem, że jest nudnawo i... Gra najlepiej sprawdza się po, takie, po takich dwóch, e, dwóch trzy godzinnych sesjach, tak? Jeżeli gramy w tą grę dłużej, no to naprawdę możemy się już troszeczkę zacząć nudzić, bo w kółko robimy to samo. Mamy te typowe questy. E, Fedexa, czyli iść po dziesięć albo ubić cztery kozy, oczywiście kos kosmiczne kozy, bo tam jest no, masakra. Tyle różnych postaci, tyle różnych potworów, tego jest po prostu tak nasrane, nawalone na ekran, że, że nie będziecie wiedzieć od czego zacząć, a tym bardziej, że jak na przykład pójdziemy za daleko niż nasz level przewiduje, no to dostaniemy taki w pieprz od przeciwnika, że mała głowa no... Jest trudna gra, powiedzmy sobie, nie jest to łatwa gra, musimy naprawdę uważać, gdzie chodzimy, co robimy, a gra w żaden sposób nam nie mówi, że na przykład jak w jak, jak Wiedźminie widzimy level nad nad przeciwnikiem, tam powiedzmy sobie 10, 50, że o, tu może być trudno, nie, no tutaj w grze walczymy z potworkiem na poziomie piątym, pójdziemy dwa metry w lewo, przeskoczymy dwa kaniony i nagle patrzymy, mamy postacie na 60. sześćdziesiątym poziomie i za zanim zdążymy się odwrócić i wrócić w bezpieczną strefę, no to już dostajemy w Musimy, musimy się respawnować w ostatnim punkcie, i to troszeczkę jest kiepsko wykonane, no ale na to się nie poradzi. Na szczęście się daleko nie respawnujemy, więc możemy szybko kontynuować grę. E, oprócz walki będziemy mogli na tej całej planecie zbierać szczątki naszego statku, co nam będzie właśnie poziom podnosić, będziemy mogli jakieś lokalne roślinność zbierać, to wszystko katagoluje, katagol, katagol jak to się mówi? Katagolujemy, tak? Katalogujemy. katalogujemy dokładnie, katalogujemy mhm. te wszystkie zdobyte, odkryte przez nas przedmioty i to też nam podnosi poziom, powiedzmy sobie, że za wszystko co robimy w grze jesteśmy nagradzani, tak czy to podniesiesz jakiś przedmiot, czy odwiedzisz miejscówkę nową czy, czy ubijesz przed jakiegoś tam przeciwnika, no za wszystko dostajemy experience który możemy wydać na podniesienie poziomu naszych umiejętności tak no, odkrywamy nową miejscówkę pyk wpada experience ogólnie jeżeli chodzi o taki główny cel oprócz eksploracji, no to mamy za zadanie w każdym sektorze, bo cała mapa jest podzielona na takie sektory, w których będziemy musieli założyć specjalny lokalizator. Celem po pierwsze lepszego zbadania planety, a po drugie będziemy... Mogli wydobywać surowce z tej planety, tak? Więc oprócz tego, możemy takie rzeczy też robić. No i głównie będziemy szukali specjalnych przedmiotów, które pozwolą nam, wiecie, wytworzyć nowe zbroje, nowe bronie i tak dalej. I tak dalej. Ogólnie to, co powiedziałem, no to możecie przypiąć pod każdego pierwszego, lepszego japońskiego RPGa, ale jak się gra w tego? No... Jeżeli ktoś lubi połączenie tego MMO z japońską Mangą i sci-fi robotami na obcej planecie niczym wiecie film Avatar, bo naprawdę bardzo, bardzo jest podobne to do tego, to będzie się czuć w domu, ale wielu, bardzo wielu ludzi może się od tej gry odbić właśnie z tego powodu, że te questy są naprawdę nudne, no ja mam już prawie 40 godzin w grze a tak naprawdę nie wykonałem na, tak naprawdę nie posunąłem się w fabule o powiedzmy sobie o centymetr. tak no wykonałem trzy główne misje fabularne z chyba dwunastu jakich są e, odwiedziłem bardzo mały procent planety zwiedziłem e, bardzo mało miejscówek a jestem już troszeczkę tą grą znudzony a tak naprawdę nic nie zrobiłem, więc to, to jest troszeczkę taki problem tego, że jest ta gra aż za ogromna. No, aż nie jestem przyzwyczajony do takich gier. Może ktoś, kto siedzi w takich grach już bardzo długo, no to pewnie się odnajdzie lepiej ode mnie, ale tutaj... Ale wiesz, Tomku, mówi, że ta gra jest za duża na to wszystko, co, co oferuje świat, To to... to... To jest negatyw gry, to jest minus dla gry, że nie potrafią w ten świat zrobić coś, urozmaicić coś, żeby te questy były jednak lepsze, bo jeżeli ty się po 40 godzinach nudzisz, ja w ogóle pamiętam, jak ty mi mówiłeś, e, ostatnio jak nagrywałeś, że dwie, dwie, 200 godzin, 200-300 godzin nawet mi mówiłeś, no to ja mówię, o kurczę, no to jest odgroma, no tak, jest od groma, ale ty, ty już po 40 godzinach się ostro nudzisz w tej grze, Prawie nie ruszyłeś fabułę i, i w ogóle nie chce się grać w, te, w tą grę, bo ta gra nie ma nic w tym świecie dla ciebie do zaoferowania. I to jest słabo... I to jest bardzo duży minus dla tej gry, tak? To bo jest to duży nie minus. jest ten świat jakoś, wiesz nie jest ten świat dobrze zaludniony tym wszystkim, co raczej, powinien mieć raczej sobie raczej jest, tak mi się co on jest bardzo dobrze zaludniony, to, to nie, nie ma sytuacji że wiesz, że ty przez 10 minut biegniesz hmm. w jedną stronę i przez te 10 minut nie spotkasz nic interesującego nie, pod tym względem właśnie jest odwrotnie bo co chwilę jesteś rozpraszany czymś innym, czyli wiesz, chcesz przejść przez od, stron, od punktu A do B i mówisz sobie przejdę no prosto, a tu nie, z każdej strony jesteś atakowany, a tu stworek, a tu jakiś wiesz, punkt, który możemy zamontować, żeby mieć surowce a tu znajdujesz jakieś, jakąś skrzynię a tu na horyzoncie widzisz wiesz, jakąś postać, do której możesz podbiec I, i wszystko fajnie tylko, że w praniu to wygląda na to samo że przez 2-3 godziny właśnie tak latasz zygzakiem od, od tego, od tego tutaj, tutaj, tutaj, tutaj e, jesteś po tych dwóch 3 godzinach grania zmęczony a tak naprawdę ty nie po, nie dokonajesz żadnego postępu, jeżeli chodzi czy to o misję, czy to o fabułę tak e, kurcze, wiesz co, nawet, w, nawet jeżeli chodzi o rozwój postaci, czy ekwipunek, to ta skala też jest przeniesiona na, na, na to, czyli wiesz, tam masz miliony tabelek, cyferek, statystyk, no w skrócie, jeżeli nie biegasz po planecie, to się bawisz, wiesz, w tabelki Excela, tak, no, to jest wszystko, to jest wszystko, wiecie, w, w, związane z tym, jaki to jest gatunek tej gry, tak, ale są gry, które robią to lepiej, które potrafią zainteresować i Dokładnie, dokładnie, dokładnie o to mi też chodzi. No. I też na, słuchaj, no postacie są, to jest, wiesz, klisze wszystkich gier RPG, no japońskich, no, no mamy, wiecie, malutką, hi, malutką Japonkę, która, wiecie, jest dobra z komputerami, e, mamy jakąś, wiecie, e, super seks laskę, wiesz, tutaj z dekoltem na wierzchu, która jest super, wiesz, e, wojownikiem, wiesz, mamy jakiś tam... E, no, so, no to jest standard, tak? Z tym, że każda ta postać jest nudna. No, oni nic takiego nie wnoszą. No, jeszcze w angielskim dubbingu te postacie są tak troszeczkę odgrywane. No, słabo, średnio to wszystko wychodzi. Dużo tekstu jest czytanego. Ta gra ma problem z, z sumie z byciem raz poważną, raz taką zabawną. Nie wie, w którą stronę iść i przez ten cały czas tak się wahamy od poważnego po zabawne rzeczy. No, no okej, okay, to jest wszystko tak jak mówię. no to, tak, tak, to są typowe gry JRPG, ale tutaj coś nie gra. Tutaj coś nie gra, na przykład z questami. Słuchaj, masz główne questy, które musisz wykonywać, tak? Okej. Okay, masz ich 12, ale żeby wykonać questa, to musisz spełnić e, warunki. Musisz e, przed wykonaniem głównej misji musisz wykonać misje poboczne, które pozwolą ci wykonać tą misję główną, tak, odblokować nią. To się nazywa affinity missions i w skrócie polega to na rozbudowaniu relacji ze swoimi członkami, ze swoimi członkami załogi, tak. Okej, okay, wszystko fajnie na papierku. Najpierw musisz trochę porozmawiać, żeby wykonać główną misję. Tylko jak wykonujesz tą affinity mission i gra mówi ci, że masz zebrać 10 jakichś tam nadajników elektrycznych, dodatkowo nie mówi ci skąd masz to zrobić, e, tylko mniej więcej pokazuje ci rejon, ty nie wiesz jak to wygląda, e, gra w żaden, spoku w żaden sposób nie pokazuje ci skąd, gdzie ty to możesz zdobyć. I sprowadza się na tym, że ty 40 minut biegasz w kółko, zabijając po drodze wszystko, co ci się napatoczy pod, wiesz, pod, pod miecz czy tam karabin. Dodatkowo jesteś rozpraszany tymi wszystkimi innymi rzeczami i jak już stwierdzisz, kurde, no Gram w to godzinę, w tą misję, w sumie nie wiem co ja robię, nie wiem gdzie mam pójść, muszę wiesz, na internecie szukać gdzie ten przedmiot, w jakiej postaci wypadnie, czy może wypadnie, czy może muszę go podnieść. Znudzony wracasz i mówisz sobie dobra wezmę inną misję, która też pozwoli mi popchnąć fabułę do przodu, ale nie, nie możesz, nie możesz jej wybrać, bo najpierw musisz dokończyć pierwszą, którą wziąłeś. Na raz możesz mieć aktywną tylko jedną misję e, główną albo tą tak zwaną te affinity mission. No i to jest straszny błąd, jeżeli chodzi o... Boże, straszny, no. Bo że, jeżeli weźmiesz... Dokładnie, jeżeli weźmiesz quest, który... Nie wiesz, co będziesz musiał w nim zrobić i kończy się na tym, że ty biegasz godzinę szukając jakiegoś przedmiotu, chuj wie gdzie on jest i ty się nudzisz i ty chcesz zmienić to, że... Bo rzeczywiście gra jest fajna, gra wciąga... Ty chcesz w tą grę grać, ale na ten moment akurat chciałbyś sobie pograć w troszeczkę lżejszą misję, no to zostaje Ci tylko do wyboru setki misji pobocznych, które tak naprawdę tylko podnoszą Ci poziom i, i dają Ci większy, lepszy ekwipunek, ale te misje sprowadzają się głównie do Fedexu, czyli idź, ubi, zbierz i wróć, no to po tych 30-40 godzinach, ja tak yy, usiadłem przed konsolą, przed tym, przed tym padem, i tak mówię, kurwa, no nie chcę mi się już w to grać. No chcę grać, bo fajne to jest ale ta gra robi wszystko, żeby mnie, żeby mnie po mhm. prostu odrzucić się, od siebie. Monotonia, monotonia. E, powiedz mi, koło nie ma żadnego online w niej. Online jest, ale to jest wiesz, online w stylu Nintendo, czyli jest, je, w, no. czyli tak jak z Splatoon masz grę f, praktycznie FPS, no dobra, nie jest to FPS, ale wiecie, macie online shootera, w, w, w którym nie możesz się ze swoją drużyną komunikować głosowo, brawo, mhm. po prostu, no super. Tak, tutaj masz Online w stylu, hej, na planecie jest awatar, który jest tak naprawdę innym graczem, i jeżeli do niego podejdziesz, on może pójść do Twojej drużyny, tak? Możesz te awatary zarejestrować tak samo Ty i ktoś inny napotka Ciebie w swojej grze i będziesz pomagać mu w, będziesz pomagać mu w wykonywaniu misji przez 30 minut, tak? Taki limit jest. Z kolei potem masz osobny taki moduł, do którego wchodzisz i tam e, już możesz wybrać misję w co do maksymalnie do czterech osób i głównie one się sprowadzają do tego, że masz za zadanie ubicie jakiegoś potężnego bossa e, no i, i, i dopóki nie przejdziesz gry i nie osiągniesz jakiegoś konkretnego poziomu, no to raczej odradzam ci takie misje wyłączać, bo dostaniesz po dupie. Przejdziesz no. gry. Przejdziesz gry. Jestem, jestem ciekaw, no. kto wytrzyma te 200 godzin Dajmy na to przejdzie grę i jeszcze będzie, będzie chciał wrócić w ogóle, czy tam jakiś endgame będzie, czy coś dalej, żeby cokolwiek w tym robić no nie, nie, nie Wiesz, dochodzą jeszcze do tego wszystkiego opcja walczenia w mechach co, co tak naprawdę z tą główną wisienką no na torcie, jest. tylko żeby dojść do tych mechów musisz z tego co się dowiadywałem wykonywać jakieś, zdawać licencje jakieś testy wykonywać, co trwa też ileś set, raczej nie ileś set tylko ileś tam godzin no, no słuchaj, no, ja po 40 godzinach nawet się nie zbliżyłem do możliwości odblokowania licencji, tak no, mój kolega który, który już ma te mechy i gra cały czas i mówię, że spokojnie, spokojnie, jak zdobędziesz mechy, to gra rozpędzi się i zdobędziesz, wiesz, już będziesz się, yy, będzie fajnie się w to grać. Ja się go pytam, po ilu godzinach? No, no tak 100, 120 godzin. Ja pierdolę, o, przecież to przy, przy tylu godzinach to się nie, nie jedne gry trzy razy kończyło. Nie, no wydaje, wydaje mi się, że pułap wejścia jest zbyt wysoki. Jest no, duży, wysoki, duży. No. Jest strasznie duży, gra ci nie ułatwia zbytnio, wiesz, może myśmy się rozleniwili przy tych grach, które są teraz na PlayStation 4 i Xboxie, nie, nie. 100, ale... 20, 120 godzin to jest dużo, Tomku, no nie oszukujmy się, no 120 godzin to jest... No. No słuchaj, no 120 godzin to... Ta gra, nie, słuchaj, nie, no nie, ta nie, gra nie. polega trzy platyny. Głównie. Ta gra polega głównie na grindowaniu, grindowaniu, grindowaniu. Ta gra jest idealna pod no, no, podcastem. każdy RPG, tak? Tylko, że... No, <laughs> dokładnie, no, no, no, no, no tak, tak, tak, no tak, tak mam... wszystko można nadrobić no tutaj. i wiesz, i mam problem z tą grą bo, bo ona naprawdę jest ładna fajnie wygląda, jest ciekawy klimat setting jest naprawdę yy, genialny bo ładnie to wszystko wygląda też postacie ciekawe są ale, ale są standardowe takie klisze postaci yy, jest masa do roboty w tej grze ale jakoś to, wiesz, to jest tak jak kurwa bigos robisz, nie? Wiesz, wszystko nawalisz do, do jednego garnka i to wszystko smakuje, ale jak się narzesz tego bigosu, to leżysz i ci się, wiesz, nic nie chce i rzyga ci się chce. I, I w sumie mogę powiedzieć, że Texano Blade Chronicles X jest taki bigos na Wii U, nie? Kurczę, no, mhm. mam problem z tą grą, bo chcę w nią grać, chcę ją skończyć, ale jak ją odpalam i jak ja włączam pierwszy losowy quest, mówię sobie, dobra, wybiorę ten quest, prze, prze, przemogę się, wezmę, zrobię ten quest, odblokuję coś nowego, a gra mi pokazuje zdobądź, zniszcz 15 stworków w tym i w tym rejonie. Ja idę do tego rejonu yy, i tych stworków nie ma. No to zastanawiam się, o co chodzi. No to zaczynam czytać, y, jakie było zadanie w kwestie i jest napisane, aha, mam to wykonać w nocy. No dobra, no to czekam w nocy, bo tam są, wiesz, zmienne warunki, pora, pora dnia i tak dalej, i tak dalej. Czekam, czekam do nocy stworki się pojawiają, ja je ubijam, ubijam, ubijam, a licznik tych stworków mi nie rośnie. Myślę, kurde, no coś ja źle robię. No to włączam taką legendę do, do objaśnienia do danej misji. Tam, wiesz, jest znowu masa Excela nawalona i się okazuje, że muszę mm, wykonać tą misję trzymając w ręku konkretną broń. I teraz skąd ja mam tą konkretną broń wziąć? Bo jak idę do sklepiku, które oczywiście sklepiki są z, z ekwipunkiem, Wchodzę, przeszukałem ileś tam kartek y, tego inwentarza i kurde, no tej danej broni nie ma. No to myślę, no, no o co chodzi? No panowie, no bez jaj. No to wchodzę na taką stronę, która jest stworzona konkretnie pod tą grę, no zrobiona przez jedną osobę. Y, Dam linka, dam linka, bo może się komuś przyda, też ją ostatnio o, o, odnalazłem dzięki, dzięki, znajomemu. I masz tam konkretną wyszukiwarkę. Wpisujesz to, co ci interesuje i strona ci pokazuje, gdzie albo od kogo ty to dostaniesz. No i kurde, żeby dostać dany, dany, daną broń, musisz ją najpierw wytworzyć. A żeby ją wytworzyć, to musisz najpierw zdobyć, wiesz, przedmioty potrzebne do wytworzenia, a przedmioty konkretne Oprost. znajdziesz u konkretnych e, przeciwników o konkretnej, załóżmy, porze dnia, czy to dzień, czy to noc i rozumiesz, no grania jest no, no pierdeliard godzin, ale jakoś nie ma tej głównej, tego głównego powodu, dla którego chce grać, bo sama eksploracja tej planety Miry jest naprawdę genialna, ale nie prowadzi tak naprawdę do postępów w fabule, a myślałem, że w warstwa fabularna będzie najważniejsza w tej grze. Okazało się troszeczkę inaczej, więc kończąc tą w sumie długą tak. recenzję, czy tam sobie opinię, bo to bardziej są moje, moje opinie na temat tej gry. Jeżeli ktoś nie grał w tą grę, najpierw troszeczkę o tej grze poczytajcie, pooglądajcie sobie i zastanówcie się, czy to przypadkiem... czy przypadkiem macie tyle wolnego czasu, bo bo ta gra naprawdę zabierze go wam mnóstwo, nie jest to zła gra, jest to chyba jedyna z najlepszych gier, jakie są dostępne na Wii U w tym momencie jest to ekskluzyw, który zaglacie, zagracie tylko na Wii U no kupiłem tą kupiłem konsolę dla tej gry nie żałuję, myślę, że będę grał w nią o wiele dłużej niż Wiedźmina ale jakoś specjalnie zachwycony tą grą nie jestem, więc tak możemy zakończyć je, je. Tak, ja jeszcze, koło mam do Ciebie jedno pytanie, może nawet dwa. E, czym się różni Xenoblade Chronicles X od tego pierwszego... Xenoblade Chronicles, to jest to samo? Orientujesz się w to ogóle? To jest tak jak z serią Final Fantasy, wiesz, ogólnie wszystko jest w podobnym stylu, ale opowiadał inne historie, tak samo z tego, co się orientuje w Xenoblades, to jest to samo. Tutaj powiedzmy sobie, kiedyś dawno, dawno temu na Playstation 1 była taka gra jak Xenogears, i to jest pochodna tej całej serii, Xenoblade, Xenoblade y, tam jest nawet na 3DS-a i to wszystko, wiesz, wygląda podobnie, ale ma całkowicie inną fabułę i, i inne postacie, mhm. więc to jest jedno wielkie chyba uniwersum, albo coś w tym stylu, tutaj pewnie wiesz w komentarzach mnie poprawią, ale nie, to ta gra za dużo wspólnego, jeżeli chodzi o fabułę i postacie nie ma z poprzednimi, ale o setting i w ogóle o cały styl to chyba tak, wiesz, to jest tak samo jak tą serią Tales of, nie, i tam masz mnóstwo różnych Tak, tak, tak, tak, no? tak, tak, tak, to wiem, no właśnie tutaj widzę, że właśnie ta poprzednia wersja wydaje się lepsza, ale ta poprzednia wersja wyszła właśnie na 3DS-a, ale na Wii, na pierwsze Wii to był dosyć mocny tytuł. E, spoko, Pytarko, dobra, więc to nie tak, to... Żaden... No, a, no. Skończyliście już? E, praktycznie tak. Jeżeli chodzi o, o Xenoblade Chronicles prak... prawdopodobnie tak, Rafale. wracam do gry. E, Okej. Okay. W sumie zbyt dużo czasu nie mamy, więc... Z... Na, na dużo Spoko, e, nie wrócisz ja pograłem w Super e, Mario Crossover to jest jednak tytuł i linka już będziecie mieli w tym odcinku i Crossover, okej okay. dobra, widziałem, widziałem w i tym pewnie pograć. E, no e, tak, więc jak słyszycie kto ma dużo czasu, niech próbuje e, no e, może być ciekawe e, Tomku, skończysz? Do, dojedziesz do tych 200 godzin, jak mu obiecałeś? Raczej, raczej, ja najpierw muszę znaleźć przedmiot, który mi pozwoli dalej wykonać misję Affinity, która mi pozwoli odblokować chyba piątą albo czwartą misję questu głównego, więc będzie ciężko, ale, ale zobaczymy. Zobaczymy. No na razie tej gry nie odkładam, ale nie, wiem, nie wróżę jakiejś super przyszłości, wiesz? Raczej się za bardzo. Raczej ślubem to się na pewno nie skończy, wiesz? No, czyli ja chcesz, możesz na, na, naszym, na, na naszej stronie facebookowej już wystawić grę, może ktoś się znajdzie i kupi. A czy wiesz co? to jest taka gra, której raczej się nie sprzedaje. Wiesz, to, to, to raczej taką grę się trzyma, Aha. chociaż nawet nie masz jej skończonej. No nie wiem, chcę ją skończyć, ale kurde gra robi wszystko, żebym tego nie zrobił na razie. Dobra, słuchajcie, został nam 15 minut. O BigFestie nie powiem. Chcę zakończyć moje ostatnie wypociny, ale najpierw powiem szybko o wyjarze. Słuchajcie, wszędzie w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu albo w zeszłym tygodniu, nie wiem do końca, bo byłem na wakacjach, pogubiłem czas, było bardzo dużo informacji o VRze. Pierwsze testy, już, już sporo osób mogło to te testować i to wyleciało do sieci. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie słyszeliście. Recensje są raczej pochlebne. To VR od Sony zrobi szał. To nie HTC. To nie... Ten drugi, jak się nazywał od Google'a? Viva. V... Tak, dobrze. Oni, oni sobie będą na rynku, ale jednak to Sony zawołuje tym. Podobno jest to dobre. Jakościowo jest... Obraz jest... Najsłabszy, aczkolwiek najbardziej dynamiczny, e, jest to bardzo wygodne, i tak dalej, i tak dalej. Ale, e, chciałbym tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że nie wiem, czy wiecie, nie wiecie, wiecie, Gile... gile, gile games ro, ro, robili nam e, tego Rigs'a, e, Rix Mechanized Combat League. E, I tam jest dosyć dziwne sterowanie. W, w którym sterujecie tego mecha i obracaniem strzelacie. Nie tak jak normalnie celowaliby, celowalibyście analogiem, tak tutaj celujecie okularami. Więc to jest trochę dziwna i dosyć męcząca opcja. Ja słyszałem, że tam nie niezużyganie przy tym jest, nie? i właśnie przy tym jest niezłe I, i ciekawe czy oni coś z tym zrobią czy nie, więc chciałem, chciałem tylko krótko powiedzieć, że na VR od Sony wydaje się dosyć niezłą opcją, najlepszą prawdopodobnie jeżeli chodzi o cenę i jakość i przy rigzie można się pożygać ostro, e, tak to tylko to chciałem powiedzieć i słuchajcie druga opcja e, torenty. chcę powiedzieć jedną no, rzecz małą o torrentach czy wiecie jaka jest najlepsza polska strona z torentami? Oczywiście, że nie wiemy, Krystanie. My jesteśmy porządnymi, porządnymi graczami. Okej, okay, ale to nie chodzi, żeby z niej korzystać. Chodzi po prostu o wiedzę ogólną, tak? Wiesz, nie gram na Wii U, ale orientuję się, że najlepszą grą jest Bayonetta 2, chociaż nigdy w nią nie grałem. A to będę musiał nadrobić. Wiec, to też, też e, tak, czeka. Tak, więc po prostu o tym wiem, a nigdy w to nie grałem, chociaż w jedynkę bardzo lubiłem. Tak, pytam się o torenty. Wiecie, jaka jest najlepsza polska strona z torentami? Ogólnodostępna. Niezamknięta. Chce strzelić Oświć nas. Eee, to jest Torenty ORG. Wyobraźcie sobie, że oni ma, mają bardzo dużą bazę użytkowników. Bardzo dużo osób się tam przewaliło. I od pewnego czasu, chyba od trzech tygodni jak nie czterech, czy nawet miesiąca eee, jest ona zamknięta. No, i chcę po prostu tylko poinformować, że niby pojawiają się opcje, że to jest tam chwilowa awaria, ale jednak wszystko wskazuje na to, że to jest rip tej strony. Więc powiem Wam, że coraz bardziej, coraz więcej osób odchodzi od torrentów. To było popularne 15 lat temu, 10 lat temu, ale już coraz mniej ludzi ściąga rzeczy w ten sposób. Sporo ludzi korzysta ze streamingu online i ogląda to w internecie niż ściąga to wszystko na dysk i z dysku sobie to odpala Racja, ehm, tak, ale więc... też na przykład ostatnio zakupiłem sobie w promocji, którą już na grupie raczej na naszej stronie napisałem, czyli Assassin's Creed Unity za dokładnie 11 zł i 98 groszy wersja cyfrowa na Xbox One mm, czy? No czy? i zajebiście oh, no, ale tak wiesz, tak. ale tu musisz mieć na uwadze Christian, że z torentami jest tak że automatycznie, jak tylko uruchamiasz jakiekolwiek ściąganie, to jesteś również udostępniający. Mhm. A za udostępnianie można cię o wiele mocniej pierdolnąć niż za oglądanie treści, które są nielegalnie umieszczone. I to jest też element, który mówi się trochę tak, więcej. Ale, ale... Nie mów mi, ale ale nie, nie myślisz, mi, że nie, bo były niejednokrotnie sprawy, że właśnie na podstawie torrentów yy, były wysyłane jakieś tam wezwania do opłat, jakieś tam poniesienia i tak dalej, i tak yy, dalej wiesz, na parę lat temu popularnym wiesz, chomiku przecież też już zbyt wiele nie ma treści i tam jakieś mocne cuda są ewentualnie cyrkowane yy, no to, to, to już jest takie nieżywe stworzonko małe, to krótkie życie chomików jest, nie, ogólnie w klatkach no i, i wiesz no i dobrze no, w tym kierunku wiesz idą no ogólnie co, co nie pierdolniesz jakiś tekst wiesz na wyszukiwarkę no to ci wyskoczy wiesz tutaj wiesz zablokowano tutaj coś tam i tak dalej jakieś tam ostatnio też y, online online-owe strony też zostały powołączane takie takie dosyć popularniejsze które tam u nas powiedzmy miały były w zeszłym roku powołączane no. o, o tym że kolejna poszła a w tym to, nie, a to jednak wiesz powiedzmy, że o wiele więcej jest do wyboru jeżeli miałbyś szukać yy, czegoś w anglojęzycznej wersji, no bo tutaj jednak wiesz, można po prostu czysty streaming oryginalnej wersji puścić jakiś tam i, i mają z tym mniejszy problem, no a co innego jeżeli ktoś miałby się upierać, szukać z jakimiś tam wczytanymi polskimi napisami yy, co ciekawe Ciekawe jest to, że yy, przyznaję, że jak szukałem tej gry o tron i, i z tym HBO, no mi tam wyszło, że w ogóle za darmo są udostępnione tam te pierwsze sezony na tym HBO GO, tylko trzeba sobie yy, gdzieś tam w tym cyfrowym polsaciu tą usługę włączyć w ogóle, nie? A że mi się nie chciało w to pierdzielić, no to trochę szedłem na skróty. No i patrzę tą grę o tron. I słuchajcie, wyskakuje mi oczywiście na dzień dobry yy, informacja, że no tutaj wiecie, pierwsze parę wyników, oczywiście jakieś z dupy, nic tam nie ma ciekawego w nich w sensie, w sensie tego, co powiedzmy, że szukałem i są potem wyniki, że zostały jakieś tam poukrywane materiały w odpowiedzi na jakieś tam zgłoszenia. No na pewno widzieliście takie munity od Google, że coś tam nie zostało wyświetlone w odpowiedzi na zgłoszenie roszczeniowe od y, jakichś tam Digital Records i tak dalej, i tak dalej tam można kliknąć, żeby pokazało te linki. I można sobie kliknąć treść tego zażalenia i w tej treści są linki do tych wszystkich 20 stron, które zostały zablokowane i sobie wchodzisz na te linki te strony normalnie działają. Tyle, że, tyle, że kurwa no, nie ma no. w powiadomieniu i tak dalej. Nie? Więc to ogólnie tak widać, że wiesz, wal, walczą no. z wiatrakami nie, strasznie i no, prędko się to gdzieś tam nie wydarzy. No tak. ale, ale ogólnie to spoko, no, tylko żeby to kurde działało, tak wiesz, no, i, i robiliśmy te podejścia do tego Netflixa i tak dalej. No, dobra, nie ma co pierdzielić. No, Torenty torrenty więc... jeszcze, jeszcze, jeszcze nie prędko, jeszcze tam nie, nie musisz, wiesz. No nie, nie, nie, ale, ale w Polsce już yy, krócą i to mocno. Dobra, słuchajcie, na zakończenie chciałem powiedzieć trochę o Warcraftie. Powiem tyle, ile mam czasu, czyli około 5 minut, ale myślę, że więcej nie muszę mówić, więc ten czas mi starczy. Słuchajcie, e wiemy bardzo dobrze, że Blizzard robi świetne filmy. filmy. Filmy do swoich gier, filmy do Diablo, filmy do Starcrafta, do Warcrafta. E do WoW akurat nie wiem, bo, bo nigdy nie grają, ale domyślam się, że pewnie też robi świetne. Zawsze te filmy były rewelacyjne, ładnie wyglądały, E, komputerowe, wszystkie te intras grą, wszystkie filmy, które były w grach robili świetnie e, słuchajcie, film e, Warcraft, początek na który byłem no, prawie miesiąc temu w kinie e, powiem wam, że to jest taki film, który wydaje mi się zrobiłby Blizzard, więc e, ogólnie powiem wam, że to jest bardzo dobry film dla osób, które interesują się fantastyką i lubią tą fa fantastykę bo jej nie ma w filmach nie ma yy, nie wiem czy przypomnijcie sobie jakiś film może poza Władcą Pierścieni ale nie do końca w którym mag, jest sobie Mac i on na przykład 10, 15 czy 20 sekund rzuca spel i normalnie rzuca spel akcja się dzieje on dalej rzuca spel i bardzo mało jest takich filmów nawet bym się pokusił, że praktycznie nie ma takich filmów a to robi fajny klimat to robi klimat e, tego, czym ten film jest tak na dobrą sprawę, bo ten film to jest World of Warcraft, to nie jest Warcraft, to nie jest strategia, to jest bardziej MMO i, i, i robi naprawdę to dobrze, myślę, że fani Wo World of Warcraft powinni się na to rzucić, bo bo to fajnie wygląda. Powiem wam, że brakowało mi takiego filmu, w którym jest magia, Po prostu, w którym, w którym jest po prostu ta magia i ona, i ona po prostu wygląda. Jest czasami kiczowata, bo jest, bo niestety jest, bo to nie, nie będzie wyglądać do końca fajnie, jak, jak latają jakieś takie różne rzeczy i to dosyć dziwnie wygląda, jak on rzuca te spele, ale ogólnie tak to wygląda i, i, i właśnie mi tego brakowało i fajnie, że to wszystko jest. Jeżeli chodzi o komputery, no to wiadomo, wszystkie orki były praktycznie robione na CGI-u i, i to widać, ale, ale wygląda to w sumie w miarę dobrze. Wszystkie te, te, cała ta wojna między orkami a ludźmi jest w sumie zrobiona na całkiem dobrych efektach i całkiem nieźle to wygląda. Są fajne mindfucky w środku filmu, więc oglądajcie so, sobie. Bardzo fajnie, po podoba mi się Zbroja i cała charakteryzacja ludzi. No, naprawdę miałem, miałem wrażenie, że to jest moja armia, którą wziąłbym sobie na przykład z Warcrafta trójki i właśnie wywalałbym tą armię i atakował orki. Rewelacja. Więc kostiumy, efekty specjalne, wszystko jest w miarę na dobrym poziomie. Fabuła oczywiście, ta, ta fabuła to, to jest początek. tak? To jest pierwszy konflikt orków z ludźmi, od tego się wszystkiego zaczyna. Wiem, że powstała jakaś książka przed wydarzeniami z filmu, więc fajnie, jeżeli ktoś, chce, jeżeli ktoś jest jakimś tam większym fanem, to powinien najpierw zacząć od książki, później obejrzeć ten film. No i z pewnością powstaną kontynuacje. Główna, główny bohater, który gra też w Wikingach Yy, powiem wam, że nie do końca pasował mi do tej roli ze względu na to właśnie, że go widziałem w Wikingach wiki w serialu Wikingowie gra główną rolę ale, ale jakoś do niego przebolałem i w sumie cała ta, cało to wszystko co robi w Wikingach przeniósł na i w sumie w miarę, w miarę mu to wychodziło znalazłem, yy, yy, znalazłem właśnie nazwisko, jest to yy, Travis female w ogóle w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej e, ogólnie polecam, polecam fanom RPG-ów, RPGów i, i magii jeżeli brakuje wam filmów tego typu to obejście, jest trochę kiczu ale jednak mimo wszystko całkiem fajnie się to ogląda jeżeli przymkniecie oko na fabułę to możecie się w miarę dobrze bawić nie jest to kino najwyższych lotów i nigdy nie będzie Warcraft się dosyć średnio sprzedał sprzedał się bardzo dobrze w Japonii ale mam nadzieję, że będzie kontynuacja, bo takich filmów po prostu nie ma. Albo są złe. A ten jest je, jeszcze prezentuje jakiś tam poziom, więc ja ogólnie się na tym bardzo dobrze bawiłem, ale ze względu też na to, że mi brakowało takich filmów. Dobra, jeżeli nie macie pytania do filmu, a zostało 3 minuty, to kończymy odcinek. Okej. Okay. Nie macie, okay. więc widzę, że nie macie, więc kończymy odcinek. Eee, I dobra, bardzo więc... nas ten film zainteresował. Myślę, że Tomek już ogólnie szuka na tych torrentach wiesz, jakiejś dobrej kopii. znaczy wiesz, to, ja tak. ten film yy, powiedzmy sobie lukałem przez 20 minut i zasnęłem, nie? Uh -huh. No tak. To no, tak jak mówię, może to nie jest akurat film na Tomka. Eee, okay. Więc z w, w raczej... to nie jest mój świat, no. wiesz, gdybym ja cokolwiek z Warcraftem robił, to pewnie poczuł jakąś tam chemię, nie? Chyba, że wiesz, tak, chyba, tak. że Krystian zaraz coś sprzeda tak jak wtedy z Batmanem i Supermanem, co od razu pobiegłem <śmiech> i obejrzałem film, to wiesz, to masz swoją szansę no, jeszcze. Nie, nie, nie, nie akurat, nie, akurat. Ja to jestem ciekawy ten, ale my mówiliśmy o tym, że będzie Spidermana nowy film, taki ten, samodzielny? No to już wszyscy wiemy, że będzie nowy film ze Spider-Man, tym bardziej że on się pojawi w ostatnich Civil War tak. Ten Spider-Man. Tak, więc. bo ostatnio gadaliśmy o tym, właśnie, że on się pojawi że... w Civil Warze i dlatego pierdolną grę, a, a wydawało mi się, że o filmy nie mówiliśmy. No ale dobra, nieważne, nie. tam tu do widzenia zamyka już rolety, żaluzje. Tak, więc słuchajcie, 63. odcinek, właśnie biegu końca. Był z nami Tomek, mam nadzieję, że Tomek będzie się mógł normalnie, regularnie pojawiać, pomimo obowiązków. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, 7 lipiec. Wy już macie 8, ja mam dalej 7. Późna godzina jako o północy. Możemy kończyć 33. odcinek. Standardowo wpadajcie na bezimienny.pl. Piszcie do nas maile, znacie adres. Wpadajcie na Facebooka, zapraszajcie znajomych. Na padportal.pl też wrzucamy odcinki, więc jesteśmy wszędzie tam wchodźcie, tam klikajcie. My za to dostajemy pieniądze, a Wy za dzięki temu słuchacie odcinek. Dziękujemy Wam wszystkim za uwagę. 63 odcinek no, właśnie a jak, się skończył, jak, ze mną był o jakich pieniądzach on no? mówi ok e, to to, to już będzie... <grym> <grym> e, ok, więc w 63 odcinku brał udział ze mną Tomek Zawadzki, cześć, dzięki, na razie był ze nami Rafał Radomyski? to ja właśnie dzięki, do widzenia tak, i byłem ja, czyli Christian Kender a my słyszymy się standardowo za dwa tygodnie pewnie już normalnie będziemy w środę Dziękuję, do usłyszenia. I w finale niech wygra Francja. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.